Fiktywny podcast sportowy. Tak. A nagrała się moja opowieść o nurku? Nie. Co go wcisnęło? Nie zdążyło się do nagrać. Do hełmu. Starożytni nurkowie schodzili na 90 metrów pod wodą. Czesny nurkowie starożytni. Jakim się. <głos> Tak, no to, to ważne, to a ty już się nagrywa? Czes, w, czeskiego, w Czeskim Morzu. Czy Skończy... się nagrywa? Tak. Co to za pytanie, panie redaktorze, że zawsze, od zawsze się nagrywa w ten sposób, że się najpierw zaczyna nagrywać? A czy można drzemać ten... w czasie podcastu? No nie możemy drzemać, albowiem gramy w osłabieniu no, dzisiaj. Chyba, ch ch ch ch ch ch że się gada przez sen. A co więcej? Tutaj... A czasami mi się zdarza. O, no, no to już warto, Nie coś ciekawego nie pan Powiem umiem na zawołanie drzemnąć <laughs> zgadanie. <laughs> Gramy w osłabieniu, co więcej... Ale zaopowiadasz pan dyktry, i czy... Kłócę się podobno. Co więcej, sobie żadnych emerytów nie, nie ściągnęliśmy. Emerytów? Emerytów, tak. Bo teraz jest w modzie, żeby Mamy emerytów emeryta. ściągać. Mamy ja emeryta. jestem emerytem, ale... Ale ty jesteś grającym emerytem, a to chodzi o emeryturu, emerytów będących na emeryturze. Mniej więcej. Nie rozumiem. Ja też. Nie. No, a widzisz, jestem dzisiaj jak ta pytja, delfiska. <laughs> no, no. Więc tak, może zacznijmy ale od. Ale generalnie to że... nas przybyło, mimo że jesteśmy w osłabieniu. Tak, znaczy Może zacznijmy od tego, że już szczęśliwego nowego roku życzymy naszym słuchaczom, tak? Mimo, że połowa stycznia. <grym> w lutym, 16, ale w lutym jeszcze nie. <grym> I tak, i tak. naprawdę nagrywamy ten podcast już po nowym roku, a nie przed. Tak, nie oszukujemy tutaj. I naprawdę nie nagrywamy go w lutym. <grym> jeszcze pytanie, kiedy on się ukaże. Jak słychać, a raczej nie słychać, nie ma z nami redaktora zawady? To było właśnie słychać, że nie ma Zawady. Albowiem... Celowo, milcze. <grym> albowiem redaktor Zawada zajęty jest teraz z paniem, odpoczynkiem, jest godzina 23, prawie 22.30, redaktor odpoczywa, albowiem dzisiaj rodził przez cały dzień. Znaczy jego żona rodziła, a on jest zmęczony. Tak, więc yy, gratul... A żona nie, a żona nie, <grym> <A> żona przygara. <grym> Gratulujemy Agatce, skądinąd słuchacze Agatkę znają żonę, Redaktora Zawady, albowiem to ona mówi z tym swoim pięknym głosem. Subiektywny? Subiektywny? Podcast, podcast sportowy. W wydaniu <głos> to jakoś lepiej brzmi. No chyba tak. W każdym razie stąd tutaj tutaj redaktor nadmienił, że jest nas więcej. Mimo jest tego, nas więcej, mimo że mniej. Tak. A y, to, co ja powiedziałem na temat tych emerytów, to chodziło mi o no, emeryta takiego jednego, co w Arsenalu, teraz się pojawiło drugiego, co w Manchesterze. A, Od razu no tak, no tak, To prawda, to wielkie kambeki Przyszli i gole strzelają. Mm. Bardzo ładnie. No tak, ja mam... Pokielecko byłoby, że przyszły. Ja mam takie mieszane Kopaci przyszły, zagrały, chłopacy, strzeliły chłopacy, i poszły. No tak, tak, tak, Po pierwsze, jeżeli chodzi o Henry'ego, to chyba było tak, że on w pierwszym meczu to wyszedł na 20 minut, no i faktycznie to było jak w hollywoodzkim filmie: to żaden. Scenarzysta by czegoś takiego nie napisał. Do... I co więcej strzelił bramkę tak, jak ich strzelił w Arsenalu chyba tak. ze 30 czy 40, tak, znaczy tak, ten styl z prawej nogi. A, w I drugi nie strzelał ruk. tak nigdzie indziej, żeby tak. było ciekawe. <głos> tak. Odpowiednio znalazł się w odpowiednim miejscu, odpowiednio się ustawił z ciałem, odpowiednio puścił piłkę w długi róg, piękna bramka. Jak napisała jedna z gazet angielskich, pamiętam, która, taki wielki tytuł na pierwszej stronie był Still Gadget". No tak, tylko, że niestety we wczorajszym meczu to, już nie to on już tak bardziej na przykład twardo i z pełnym zaangażowaniem stał w polu karnym na przykład, żeby wy zami zamiast wyskoczyć do piłki. Stł stłamsili go trochę zawodnicy Swansea. No, słuchajcie, no, gdyby, gdyby tak było, że że, że wraca i po prostu reprezentuje formę sprzed lat 6-7, no, to pewnie nie wracałby do Arsenalu ze stanów zjednoczonych i, i nie byłby był, na no, tak, tak, Bardzo mokamy. Więc tylko skąd by nie. wracał wtedy panie reżyser? I dokąd? Właśnie, no. I dokąd? Dokąd by szedł? No, po Arsenalu poszedł do Barcelony, no. No to, jest, to jest tak, że sześć że, że lat temu był absolutnie, no był młodszy i był w genialnej formie. No teraz jest trochę gorszy aczkolwiek. Tej Barcelonie myślę, że w przez większość czasu tam tak trochę stał, jak wczoraj na tym polu karnym Słonzie. Najbardziej tam siedział. Tak. Nie no, bo to jest to jest, to jest to jest nie pierwszy przykład, że, że nie wszyscy zawodnicy pasują do Barcelony. No, trzeba wziąć pod uwagę, że drużyna Arsenalu, w momencie, w której grał w niej Thierry Henry, to generalnie rzecz biorąc była ustawiana taktyka pod Thierry Henry. To jest to, co na przykład redaktor Zawada zarzucał teraz a propos, że gra jest ustawiona pod Robin, pod Van Persiego. No i... Tak samo było pod Thierry Henry. Był Thierry Henry z przodu i on pod niego była ustawiona gra Arsenalu. Tak było. no to Po prostu tak było. Więc jak przeszedł do Barcelony, gdzie całe życie grał w ten sposób i nagle musiał zrezygnować z, z tej swojej roli, nie szło. No po prostu mu nie szło. Podobnie było z Ibrahimowiczem, który nagle dostał troszeczkę inną rolę i z wieloma innymi piłkarzami, którzy po prostu sobie nie radzą w takiej sytuacji, w takiej zmianie. Są tacy, którzy sobie radzą, tak jak Fabregas. Tak no, jak Fabregas tak. jest tutaj bardzo złym przykładem, bo Fabregas jest, no powiedzmy, du duchowo przynależy do Barcelony. Jest wychowany no przez ale już, szkółkę, ale... no więc... Tak, no ale, pod... od 17... ale od 17 roku życia gra w pierwszym składzie Arsenalu, więc to no jest... Wiesz, no, wiesz... ale ukształtowała go La Masia, więc to jest... No jest mu łatwiej, niewątpliwie. Tak. No, wydawało się, że Villa na przykład też bez problemu się wkomponuje, tak. a on nadal taki jest trochę na uboczu. Ale nie więcej popijamy tutaj w międzyczasie. Ale my tak trochę jak ten, ja pamiętam. Tariję. Ja pamiętam jak y, chyba moja mama kiedyś. Y, ja myślę, że dzisiejszy podcast będzie się w takim miejscu. Nie, bo my tak trochę, bo tak trochę mówię jak moja mama, która kiedyś zawsze strasznie narzekała, że nie może oglądać tam jakichś seriali czy filmów, bo my z ojcem oglądamy mecze cały czas. I kiedyś raz w życiu nie było nas w domu, ona została sama, jak wróciliśmy, to co robiła, oglądała mecz. Więc my jak nie ma dyrektora zawady, zawsze i krzyczymy za dużo o Barcelonie, to jak go nie ma, to my dla odmiany o Barcelonie. Tak, to prawda. Ale bo dzisiaj możemy się na redaktorze powyżywać, chociaż nie powinniśmy. Dlaczego? To jakieś słabości. Ja to uważam, że to jest jakaś absolutnie pomyłka, że, że co, nie mówi się o nieobecnych. <śled> Właśnie wtedy właśnie. można. Bo, no właśnie, Wtedy nie protestuję. Jest, jest najprzyjemniej. Za, cała przyjemność. Nie jest tylko ryzyko, że on tego posłucha. Za tym nie słucha. Nie, nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Jak go nie ma, ja, to ja się... mam... Właśnie. Jedyne podcasty, których słucham, to tak mnie nie ma. To ja proponuję, żebyśmy zrobili no, takie... U niego jest właśnie odwrotnie, on słucha tylko tych, które, na których on jest. I przewija Może przewija do swoich kwestii cały czas. Możemy zrobić eksperyment. Musimy wylosować jednego uczestnika, redaktora mhm. podcastu, kto, który powie coś bardzo kontrowersyjnego, a potem zobaczymy, jak stanie. Zostanie w mordę. Czy <grym> <grym> zareaguje prawidłowo? No, no nie, no nie można kląć, bo <grym zareaguje> przeszło pierwsze. No nieważne. No dobrze, w każdym razie, o czym my mówiliśmy? No, mówiliśmy o powrocie Terry no i mieliśmy też mówić o powrocie Pola Skolca, tak. który też strzelił bramkę. Wprawdzie nie w pierwszym swoim występie, a bodajże w drugim. Jakoś przegapiłem ten moment, kiedy on wrócił i jak zobaczyłem nagle mecz Manchesteru, no, który myślałeś, że, <głos》>, że ktoś mi jakiś stary mecz puścił, bo... A bo było napisane, że mi, na żywo. Coś tak. mi się nie zgadzało. Dobrze, tylko, że numer ma teraz inny, to jakoś tam się ogarnąłem, że coś tu nie gra. No proszę. No, on powrócił i nie w najgorszym stylu, no. A co tak? Z pompą przecież karierę kończył i mecz pożegnalny miał. No tak, tylko, że nagle się on tam pracuje podejdzie... tak. Ja nawet tak. Musi, mogę zaryzykować... A niech będzie, zaryzykuje nawet stwierdzenie, że mam takie wrażenie, że w, wniósł swoim powrotem więcej do drużyny niż Henry. No, w, tak, to, tak to trochę wygląda, patrząc na grę Manchesteru. To znaczy nie podjąłem, tym... że jednak Manchester ma y, poza Skolsem i Amrim, to Manchester ma jakby pozostałych piłkarzy jednak na wyższym poziomie niż poza, niż poza Amrim. niż Arsenal. No. Nie, no na pewno, znaczy, mam wrażenie, mam wrażenie, że, że, że teraz, w tym momencie największą bolączką Manchester United jest nawet nie to, że tam brakuje zawodników wśród Kapala, którzy by świetnie potrafili rozegrać piłkę. Tylko brakuje kogoś takiego, jakim był Keane. Który w którymś Ale to im momencie. Brakuje takiego piłkarza od 10 lat mniej więcej. Ale jakoś sobie z tym radzono, a teraz ewidentnie w tym sezonie, w tym sezonie to widać. I, i zwłaszcza teraz, kiedy ten okres świąteczny był zawsze jednym z lepszych momentów Manchester United. On właśnie w tym momencie zaczynał odskakiwać albo, albo zdobywać doganiać. przewagę, tak, albo doganiać przeciwników. To był jego dobry moment ze względu na to, że to jest tak duża liczba meczów w krótkim czasie. W krótkim czasie, że są tylko te najlepiej przygotowane drużyny i też szeroką wyrównaną ławką. No to w tym roku się kompletnie nie udało. W tym roku wygląda to zupełnie inaczej. I o dziwo najwięcej zyskał Tottenham, któremu też nie poszło najlepiej. No ale zbliżył się do czołówki i tak naprawdę już puka do drzwi. No, puka do drzwi do tego, żeby walczyć, mimo wszystko o tytuł razem z. Jak zwykle tak wszystko się rozstrzygnie. Luty marzec. Luty marzec. Takim razie, no tam jest tak. taki drugi okres, kiedy. Jak ktoś tam odskoczy, to już raczej jest nie do, nie do złapania. E... Jak patrzyłem w dwóch meczach w najbliższych urodzin Ser Alexa na jego minę. To tak. Bo tam ewidentnie brakowało właśnie tego typu zawodników, którzy w pewnym momencie po prostu nakrzyczeli albo w szatni, albo na boisku. I to nie chodziło o, nie chodziło o grę, tylko chodziło po prostu o siłę charakteru i o charyzmę. Charyzmę na boisku. I kogoś takiego brakło. Myślałem, że w pewnym momencie będzie miał to runej w sobie, że on nie, chociaż nie, nie, nie. bardziej ciągnął grą swoją, ale to jednak tą grą i tą swoją siłą, tym parciem do przodu, potrafił ciągnąć drużyny. Ja widziałem już bardzo wiele me meczów. Manchesteru, który właśnie tak się rozstrzygały, że Runej po prostu swoją chęcią do gry i umiejętnością potrafił ich pociągnąć, swoją bo to walecznością. Jest, bo to jest świetny piłkarz, ale to, ale nie, niestety, ale to nie jest. Ale swoją walecznością, ale niestety to nie jest lidera. To jest, tego brakuje, tego brakuje i wrócił z Coles i z Coles, z Coles też nigdy nie był typem lidera, no, no, jakby tak, na boisku ale... grał, ale poza boiskiem ale myślę, że on ma był... tam ogromny, ogromny, ogromny szacunek wśród innych zawodników, że to jest jednak, że oni go na słuchają, pewno, no ale wiesz no, nie, Giggs, był Giggs, Giggs, ten... Giggs nie kończył kariery, grał niby cały czas, a, a też ale to... Gig też nigdy nie miał tego w sobie no no Giggs, wachlas, Giggs... też nie, więc jakby tutaj bym nie ale... wiem, pod tym chociaż mam wrażenie, że pod koniec swojej kariery, która się jak widać odrodziła pod koniec swojej kariery Skolc już zaczął trochę przejmować taką rolę. Znaczy takiego trochę grającego trenera, już tak na zasadzie No Dobra, ale nie wyobrażam rodzaju. sobie Scolcę krzyczącego na kolegę. No nie, no to jest, to to jest, to jest, to jest nie tego ten, nie. To nie ta, ta mentalność, prawda. w ogóle nie, nie ten charakter. I tak, lider, kogoś takiego brakuje właśnie. Lider w zespole poza wszystkim innym musi być chociaż w pewnym stopniu stabilny psychicznie, a tego się nie da powiedzieć. O... No o Ryuki nie, ja bym nie powiedział, że był stabilny psychicznie akurat. Znaczy, Nemania widzić, ma... Liderzy, liderzy Manchesteru od, Ko no od tak, Kantony no poczynając prawie... rzadko być stabilni psychicznie. Znaczy, znaczy Nemanja Wiedź... był bardzo stabilny psychicznie. Widzić miał coś takiego w sobie i dlatego myślę, że szybko został kapitanem Manchester United i Nemania miałby coś, ale... I nie wiem, nie wiem, czy, czy to też nie jest tak, że to jednak powinien być zawodnik środka pola. No, że no, to jest no, tak i... skonstruowana jednak zespół, który, który, że, że, że powinien być zawodnik, który jednak łączy to wszystko w sobie. Znaczy jest przodu i z tyłu, no chodzi o to. Problem jest taki, gdzieś nawet czytałem o tym w jakiejś prasie angielskiej, że oni się tam martwią bardzo głęboko, albowiem Rune już przestał być młodym, dobrze zapowiadającym się piłkarzem, bo on ma w tej chwili 26 lat chyba i powinien być piłkarzem dojrzałym. I właśnie to jest taki moment, w którym... Gdyby to było możliwe, to on powinien jakby przejmować tą rolę lidera i to nie tylko w Manchesterze, ale także w reprezentacji. Dlatego, że no jest kreowany, nie tylko jest kreowany, ale no jest uznawany za największą gwiazdę reprezentacji Anglii. Tylko że on właśnie się do tego nie nadaje i już chyba nigdy nie będzie prawdziwym liderem bo jest po prostu niestabilny, bo to jest człowiek, który po prostu w pewnym momencie mu coś odwali znaczy Nie przede wszystkim, no jednak taki lider powinien mieć może niestabilność, co nie uwłaczając nikomu, ale trochę inteligencji, inteligencji tak. trochę. Tak. To też prawda. Znaczy, bo to... kin i kantona o ile mogli być hamami i, i niestabilni psychicznie, ale byli gośćmi rozgarniętymi. Jakby tutaj była ich, ich siła, a o runeju niestety tego powiedzieć nie, nie można. Nie no, on, on jest niewątpliwie największą gwiazdą, ale no nie jest, nie jest liderem, nie jest liderem. John Terry był niezły w, tym, w, w, w tej roli, w reprezentacji ale... Anglii, no ale naważył sobie bigosu. Ale to jest też ciekawa historia, bo teraz jest ta cała afera z Suarezem. Narobił sobie bigosu, a naważył piwa. Tak. I to też bardzo ładnie widać jak piłkarz, który gdzieś tam ciągnie zespół w momencie, kiedy wychodzą jakieś takie sprawy trochę powiedzmy poza sportowe, w jaki to sposób może destrukcyjnie wpłynąć na cały zespół, bo to bardzo wyraźnie widać po Liverpoolu, że to jest nie ten sam zespół jak sprzed tej całej afery z Suarezem. No, tam Suarez mocno decydował o tym, kto gra w ataku, to znaczy o grze, grze ofensywnej Liverpoolu. Prawda jest taka, że w Liverpoolu nie ma kto strzelać bramek. I to nie jest rzecz nowa, to jest rzecz od, odkąd pamiętam. Znaczy odkąd. Y, odkąd za nie było był Suareza, to nie miał kto strzelać. Później przed Suarez trochę postrzelał. Trochę postrzelał tak. To chyba podawał też czasami. No tak i dlatego i stąd, stąd, stąd, stąd padały bramki. Znaczy potrafił wypracować sytuację i zrobić przewagę, bo po prostu w polu karnym, no, wypracować sytuację sobie albo innym. Nie, tak do, dobry początek. Jak chyba do, do miał, pierwszego dobry początek, Michaela ale... Owena chyba nie ma kto strzelać w Liverpoolu, ja pamiętam. No, Fernando Torres próbował, ale też z różnym skutkiem. Rzadko, barzon, rzadko, tak, rzadko, tak, tak, tak. I tak naprawdę oni mają cały czas problem z doborem napastników. Wymienili już ich sporo od tamtego czasu i cały czas nie mogą trafić na zawodnika. No teraz trafił im się Suarez, ale jemu się znowu przytrafiło, że, że, że, że powiedział Negrito i do Patrisa Evry, a akurat kamery to wychwyciły i go ukarano. I ukarano go co najgorsze dla niego. I Liverpoolu ukarano go przykładnie. Znaczy wiesz, no ukarano go przykładnie z tego powodu, między innymi podejrzewam, że tam wszyscy nagle zaczęli, jakaś taka ściema się zrobiła w tym Liverpoolu. Tak naprawdę stało się to, co się stało, ale gdyby on po prostu miał na tyle jaja, żeby po prostu wyjść i przeprosić, a nie ściemniać. Gdyby władze Liverpoolu i pozostali piłkarze nie stali za nim murem, tylko też mieli odwagę, żeby po prostu przyznać się, że no, piłkarz popełnił błąd, no to, to chyba by to wyglądało wszystko inaczej. To tak jakoś... no ale wiesz, no, we wcześniejszych tego typu aferach zawodnicy też nie przepraszali i, i też nie było jakoś tam, he, he, nie, nie, niechętnie bili się w piersi, ani nie byli karani aż wiesz, na, na, na tyle meczów. No. i Ja myślę, że wiesz, no, to jest taka pierwsza, aż tak długo trwająca kara za coś takiego. No, tak I dlatego... narastało, myślę. No. Wcześniej czy później musiał się musiało, trafić ten tak, pierwszy, tak, który ten pierwszy. No, akurat bo... na Suareza i na nieszczęście Liverpoolu na zawodnika decydującego o jego grze ofensywnej. No. I to po prostu od razu widać. Dawniej jeszcze ciągnął to Gerard. Jeszcze, jeszcze potrafił to zrobić. No Teraz Gerard nie, nie może odzyskać formy swojej wielkiej, no, bo bez przerwy trapią go kontuzje. Co, co wraca na chwilę, to znowu Młodszy, musi usiąść na młodszy już nie będzie, więc jest, Liverpool ma tutaj tak naprawdę bardzo poważny kłopot. No, to Liverpool zresztą... jest bardzo... Liverpool jest niestabilny. Tak. Bo Liverpool potrafi zagrać naprawdę... Genialne spotkanie. Genialne spotkanie a później przekłada to jakąś zupełną... Klapą. Klapą i, i, no i w ten sposób to gdzieś tam... Dla mnie jeszcze, jeszcze zachowała Liverpool taka waleczność. No... Ka Kaut był tego świetnym przykładem. No w zeszłym sezonie, dwa sezony temu ja nie mogłem się napatrzeć na tego zawodnika, który po prostu ani na moment się nie zatrzymał i był takim no, duchem pchającym Liverpool do przodu, mimo wszystko. Nawet jak nie szło czy coś teraz w tym sezonie, pozbawione formy. No nie idzie, no nie idzie. No. Generalnie no nie ma Liverpool szczęścia. No tak latem. podsumowując może, bo tak nam temat o premier ci by wyszedł to, to, to bardzo ciekawego gola Manchester strzelił, kiedy to w jednej akcji trzech piłkarzy prawie odniosło kontuzję. Podający, strzelający i <śmiech> obrońca jeszcze przy okazji takim pokotem w ogóle leżeli. To ciężka liga, to trudna liga. Tak, tak, tak tam tak, się tak, ciężko gra, trudne jak warunki. Pod tak, nie? <śmiech> Pogoda nie najlepsza, jak tak, muchy. Tak, tak, <śmiech> tak. <śmiech> Jego ręka została trzy <śmiech> metry z tyłu, ale bieg wytrwale w kierunku bramki. To tylko, tylko draśnięcie. Tak, no ale ciekawy, ciekawy jestem, bo jestem bardzo. Ciekawe Hamu tak naprawdę, czy, czy, czy, czy utrzyma swoje partie do, do, do, do tego, żeby... Czy do... utrzyma swoje parcie? Nie, no parcie do tego, żeby, żeby zostać liderem premiership, no, i powalczyć tak naprawdę. Nie, ja ten... Ten, ja jakiś w Tottenham jeszcze, jeszcze nadal nie wierzę jednak, nie, że, że, że oni są w stanie. Tottenham już nieraz miał drużynę, która tak teoretycznie miała do tej czołówki no no, Ale myślę, że teraz zawsze tak czy inaczej ma największe szanse, ma tylu, tylu wybitnych zawodników, że, że faktem jest, że jak oglądałem ostatni mecz Tottenhamu, no muszę przyznać, że, że, że to jest zaskakujące, bo oni, oni potrafią sobie stwarzać fenomenalne sytuacje, tylko potrafią w sposób rewelacyjny marnować, no, no to jest, aczkolwiek teraz ciekaw jestem, czy wykupią Adebayora po tym sezonie, to jest to jest to jest piłka, który się idealnie naszej no. pyti tutaj się reklamował <laughs> na początku, umarłem, <laughs> że, <laughs> może może czy... ci odpowiem. <laughs> Panie redaktorze. Reklamował się, że nie jest A nie. Właśnie przeciwnie. Powiedziałem, <śmiech> że jestem jak pytań. No, no. no Byłem jak. No to powiedz, jak no, tam było, ja, bo ja, pewnie można to nieźle to obstawić na Adebajora, czy zostanie w Tottenhamie wykupiony. A co, a potem hamuczenie. będziesz ode mnie żądał gwarancji zwrotu postawionych stawek. Tak. Z czegoś trzeba żyć. Zima idzie, śniegi spadły, mrozy. Gadu gadu gadło premier Siepa ja mam humor zepsuty po Wczorajszym występie polskich piłkarzy ręcznych i tak nie bardzo się myślę, że jak wszyscy fani <ÁC> polskiego szczypiorniaka. <öre totríky> tak, bo wczoraj była możliwość, można sobie było wybrać oglądanie właśnie spotkanie polskich piłkarzy albo spotkanie Arsenal Swansea. I... Arsenal Swansea obejrzałem sobie dzisiaj w powtórce. Tak, o, no, oh, ludówka tak. nas zaatakowała. Tak. Inevitably... Natomiast na żywo niestety oglądałem mecz piłkarzy ręcznych i powiem szczerze, że, że dawno tyle razy nie wstawałem od telewizora i nie znaczy od komputera Biłeś dokładnie. Piłeś głową w ścianę? Nie, no po prostu e, miałem ochotę ten mecz wyłączyć e, w, parę razy I, i nie patrzeć na to dalej. Nie, to prawda, to, to było przerażające. To był najgorszy mecz. chyba mecz reprezentacji Polski. Nie wiem, na pewno od konwenta prowadzi drużynę, tak, a nie wiem, czy, a nie wiem czy nie dłużej. Tak. Pytanie, bo, pytanie co dalej, bo to pierwszy mecz jest... To jest... W pierwszej połowie, nie wiem, czy widzieliście, pokazano statystyki, yy, bramkarz yy, serbski, a grał nie było zmian, więc grał ten sam Stanić, całą pierwszą połowę. 7 goli rzuciliśmy, on miał 7 y, obron 6 na 13, czyli 13 rzutów przez całą połówkę doleciało w ogóle do bramki. No, to jest jakaś masakra. Nie no to zresztą zresztą teraz i, i, i zawodnicy powoli się kajają, i, i, i niektórzy mówią, że wszyscy to mówią, że tak naprawdę. Mecz był zagrany nie najgorzej w obronie, bo straciliśmy tak naprawdę tylko 22 bramki. No, to nie jest dużo. No, to jest taka przeciętna. Parę piłek, które wyjął, tak, no to, tak. to wiesz, to, to nie powinni. Powi dwa karne, to dobitki. Nie, nie, nie. Obrona nie grała sama, najlepiej sam. i tak się pocieszają. No ale to był zdecydowanie najlepszy element polskiej jeżeli można nazwać. A tak, znaczy atak który nazwać elementem w tym meczu, bo po prostu bo nie, jest, nie było go. Ale ja nie pamiętam, nie pamiętam meczu, w którym y, polscy piłkarze rzucili tylko 18 bramek. Nie pamiętam. Siedem w pierwszej połowie. To, to, to, to jest, to, to jest to absolutny jest dramat. Siedem bramek to się zdarzało Bieleckiemu samemu rzucić w połówce. Czasami, no nie wiem, no mówię, sytuacja. A tyle niecelnych strzałów, tyle y, strat w ogóle podań gdzieś takich głupich, no mówię, no miałem ochotę włączyć i przestać to oglądać kilka razy, ale no oczywiście wracałem i, i oglądałem. Tylko. No wynik końcowy i tak jest lepszy, niż to, niż to powinno wyglądać. No bo, bo pod koniec gola, serbowie już się bardziej zaje, już zaje, zaje, bo, zaje, zaje, zajęli świętowanie. Podczas serbowie no. do końca grali swoje to podejrzewam, że tak z piętnastki by nas nie wypuścili. Nie, wypu nie no przewaga byłaby jakaś tam bramkowa, no tak naprawdę. Na szczęście zaczęli już świętować, bawić się z publicznością, no i dlatego, i dlatego jesteśmy przed Słowacją. <laughs> Mamy lepszy bilans bramkowy. Nie, no to, to był dramat. Naprawdę, najgorsze w tym wszystkim jest to, że, że w porównaniu do poprzednich mistrzostw jest gorzej i to zdecydowanie gorzej. Nie, to, wi wiadomo, no, można się trochę tłumaczyć kontuzjami. tak no, Paru podstawowych zawodników nie pojechało. Z tym, że z drugiej strony, tak jak mówią wszyscy wokół, no, piłka jest na takim sportem, że tak naprawdę na tych mistrzostwach nikt nie, nie jedzie w optymalnym składzie. Tak? Każda drużyna ma jakiegoś piłkarza ręcznego, który akurat jest kontuzjowany, bo tak wygląda sport, a, a na w szczególności. Wygląda tak, że no, no po prostu optymalny skład to nie jest, to nie istnieje. Optymalny no no skład też, no. to jest to, co ma się do, do dyspozycji w tym momencie. Ja nie wiem tylko, czy problemem tej dłużny nie jest, nie jest to, że też bardzo dawna, pierwszy raz od bardzo dawna jest tak wielu piłkarzy Wisły Płock w kadrze. Jest wielu nowych, to prawda. I, co, i w tym składzie też wyszło <śmiech> wielu nowych piłkarzy. Mało grał Jurecki i tak naprawdę... No mało... No, tak, no mało grał. Liewski grał dużo, ale za to ale bardzo fatalnie. źle. <słucham> ale Liewski ma tak, tak w reprezentacji. No, to już nie, nie, nie pierwszy raz w reprezentacji, kiedy on gra świetnie w klubie. Oni mają obaj zresztą świetne, świetne zawsze recenzje w klubie, a jak przychodzi do głowy reprezentacji... Wy, jest... no, tak, rozegrały Marcin grał tak. Krzysztof tak, Ta, tak. potrafił jednak w reprezentacji grać, a tutaj widzę, że postanowił zastąpić brata, no, tylko to... nie tak, nie, nie do końca tak, jakbyśmy sobie tego życzyli chyba. Uh, no. Nie, no fatalnie. No, generalnie rzecz biorąc skrzydeł nie było, bo nie było rozegranych. Grania. Tak naprawdę no, w ogóle też nie, było nie było ruchu. Nic bo, nie było. tak Nic nie było. Tak. Oni, stali, oni stali przed obroną, która też... Oni... Cały czas bronili 6-0. Cały czas my, tak naprawdę mieli taką najstarszą, naj, najbardziej typową obronę i ona im absolutnie do wszystkiego wystarczała. Co więcej, mieli dużą ilość przechwytów w tej obronie. Ale to, to wynikało jest z jest... takie, no, Parę podań yy, takich, to, to nie były przechwyty Serbów, tylko myśmy po prostu... Ordynarnie podawali im piłkę, no prosto w ręce. To, to nie był przechwyt, bo to nie było podanie. Tam nie było żadnego polskiego piłkarza, do którego to podanie mogło być. Po prostu. Nie no, byli totalnie tak, zagubieni. To była jedna taka strzałów w pierwszej połowie, Była jedna to było taka akcja, w której, w której e, był fal w ataku po stronie Serbów i polscy zawodnicy, jeden z polskich zawodników położył piłkę na ziemi, pobiegł do kontrataku, mhm. pobiegło trzech innych i nagle się okazuje, że nie ma kto podać tej piłki. I oni tak pobieli do kontrataku, że ta piłka bez leżała piłki. na ziemi. Tak. Kontratak bez piłki ma marne szanse. I ja mówię. Taktycznie to może być bardzo błyskotliwe. <grym> nie no, było błyskotliwe. <grym> ale chyba tylko <grym> wyłącznie z punktu widzenia serbu. <grym> nie no, to, to, był przykład, to był przykład tego, że tak naprawdę nie wiadomo, kto ma to zrobić. Znaczy, nagle jeżeli biegnie trzech zawodników do kontrataku, to musi być czwarty, piąty zawodnik, który jest od tego, żeby tą piłkę podać. Nagle okazuje się, że nie ma. Czy no to było, jest no była wina, wina przygotowania do mistrzostw i wina trenera. Nie, no nie, graliśmy, wina... graliśmy tuż przed mistrzostwami ten turniej. No, ale e, wiesz, no, ja to wiem, to jest... że był turniej towarzyski i tak dalej. No ale wiesz, no, grali tam z duńczykami i, i, i jakoś to wyglądało. No. Ja wiem, że towarzyski mecz piłki ręcznej to jest w ogóle przepaść między meczem towarzyskim a meczem o punkty. No ale, ale gdzieś tam pewne schematy są te same, tak? Może gra się... Tak naprawdę zastanawiałem się o tym wczoraj. na tym. tym. Tak, zastanawiałem się nad tym, co powiedzieć o tym wczorajszym meczu dzisiaj na podcaście. I poza słowem, nie wiem, dramat, albo po prostu tym, że mnie to załamało, nie mam nic więcej do powiedzenia, no bo... No wszyscy widzieli, co się działo, no, że się nic nie działo. Znaczy, że to był najgorszy mecz, jaki widziałem w wykonaniu polskiej reprezentacji pod... pod oni się e... trochę tłumaczą presją, wiadomo, mecz otwarcia, momentu. mecz z gospodarzami, ale bez przesady. ale bez przesady. można stylu. taki mecz przegrać, ale nie... Ja rozumiem, Kompletnie... że oni mogą być lepsi, można być stremowanym, no, ale nie aż w ten sposób. No, no poczekajmy, no. jest mecz ze Słowacją który jest trzeba, czas na, trzeba wygrać. I jest czas na budowę tym meczem. Tak, chociaż ze Słowacją nam nigdy jakoś tak bardzo łatwo nie szło, mimo że w efekcie z reguły wygrywaliśmy. A, o, a dzisiaj, no. dzisiaj kontynuując, Francuzi przegrali z Hiszpanami. No. To nie jest jakaś tam wielka sensacja. Niemcy ale... przegrali z Czechami, też Niem... może wielka jest... sensacja. Chociaż ale Niem, już Niemcy większa. Już to, większa to, tak, ale Niemcy... Dołują raczej, tak. Tak, to jest, to jest trochę, tak jak się śmiałem, znaczy, tak mi przypomina trochę przykład z NHL i Stanów Zjednoczonych, że tam jest ta najlepsza liga na świecie, a reprezentacja jednak nie jest najlepsza, no i, i dostaje regularne baty i no, od nie, Rosji, od i tak, czas mieli reprezentację mowy, tak no, to prawda. Byli mistrzami e, świata, czy Europy już. Teraz. Ale teraz tak się nie. to trochę skończyło. To się skończyło tam, no, no, tak, no oni przecież ostatnio na mistrzostwach świata chyba no, z grupy nie wyszli w zeszłym roku, więc tak, było zupełnie, tak i widać dalej ten kryzys. No, no ale dzisiaj Francuzzi. Francuzi przegrali z Hiszpanami, no Hiszpanie, no to nie jest, nie jest drużyna znikąd, no to też jest No też tak. mistrzowie Europy tam sprzed. Także, no, także, tak, także, sprzed... sprzed... tak, tak, że... ale już mimo tablaki. wszystko. Ale całkiem niedawno. <laughs> <laughs> <laughs> ale nie ulegam wątpliwości, że jest to niespodzianka, no może nie sensacja, ale na pewno niespodzianka jest. No, pierwszy mecz, Francuzi Dobrze, murowany. Dobrze nie mieszam. Nie, Hiszpanie chyba byli mistrzami Europy w siatkówkę, wręcz chyba nie. Koszykówkę na pewno. koszykówka też i w nie no wręcz ostatnio nie byli. Nie byli. Nie byli. Nie no to są nie piłkę byli, nożną, więc wszystko się... <śmiech> piłkę nożną też byli. Byli we <śmiech> wszystkich zifinach no. pozaręczną. No nie byli. No wrakby nie są. <śmiech> więc, więc miałeś... Ale nie mam nic z Europy w rugby. Miałeś prawo zaryzykować. Tak. Tenisa też są nieźli. A czy jeden. przynajmniej jeden. Jeśli chodzi Ale o... nie wiem, czy ja dzisiaj nie widziałem przypadkiem błędu na, na, na, na Eurosporcie podczas krótkiego fragmentu, jak oglądałem nadal, że nie był podpisany jako zawodnika Stanów Zjednoczonych. I nadal? Zaskakujące. Tak, no Zaskakujące. No Ale i Van tak Lendl też był Czechem, a potem był Amerykaninem. To się zdarza. Tak, Mirosław Koloze był Polakiem, a, a, a teraz jest Niemcem. Nie wchodźmy na takie tematy. <laughs> chciałem powiedzieć, nie wiem, czy panowie redaktorzy czytają komentarze pod naszym podcastem. Tak, zdarza nam się. Bo, bo a propos słowotwórstwa, co mnie zachwyciło wczoraj <grym> tak. po zwycięskim epickim meczu, meczu Swansea z Arsenalem, komentatorzy, kiedy już zawodnicy schodzili z boiska, powiedział jeden z komentatorów, tutaj czuło się no, nutkę ręki Brendana Rogersa. Nutkę <grym> Ważna historia. O, ale to komentarz, to zresztą mieliśmy cał, całkiem sporą wymianę zdań na temat komentowania. Tak, a mieliśmy też... To, to znaczy też, tam w to, komentarzach, to, tak? W komentarze, tak, tak. Znaczy ja osobiście m, jednak jestem e, przedstawicielem kultury europejskiej jako takiej, więc z jednej strony polski komentarz przegadany nie do końca mi się podoba z drugiej strony taki dynamiczny znaczy, to komentarz kto... południowoamerykański potrafi <laughs> mnie do szału doprowadzić to zależy kto przegaduje, że tak powiem no bo... oszczędny niemiecki rozumiem, tak? W stacji Sportklub, w której bywa redaktor Zawada, w której kolega Bartłomiej, redaktor Rabi, komentuje. Który był bohaterem zresztą. Który był ja bohaterem ja tej. I całej przyczynkiem historii. do całej dyskusji. Tak, znaczy, myślę, że damy mu w, kiedyś w podcaście się obronić. Ale to poczekaj, jeszcze, im jeszcze im go trochę broni. wdepczemy w ziemię i dopiero. <śmiech> <śmiech> nie, myślę, że z jego gadanem możemy mieć kłopot <śmiech> z przebiciem. <śmiech> tak. Ja, mu się On, mikrofon musiał wyłączyć. Za, za, za <śmiech> Zachwycił mnie ostatnio, kiedy powiedział tam, proszę Państwa, Państwo piszą tutaj na Twitterze, żebym krzyczał, no ale ja cię nie mogę krzyczeć, bo jestem chory. <grystanie> jestem chory, a poza tym mam popsute mikrofony. No mi tutaj mówią, że sam je popsułem krzycząc. <grystanie> Mówi, Więc dzisiaj będę mówił spokojnie. I w tym momencie jak nie ryknął, to myślałem, że nie <grystanie> No to jest w stylu Darka celowo milczę. <grystanie> no dobrze. Co dalej, drodzy panowie redaktorzy? Zaczęło się Australian Open. I być może, znaczy niewiele brakowało, zaczęłoby się od skandalu. Od, jakby, że, od skończenia. Tak, od skończenia, tak. <grym <grym może z, z, o czym mówisz? Tak? O, o buncie. Znaczy o buncie. Nie, niedoszłym buncie. że chciałeś powiedzieć o tym, że, że Agnieszka Radowańska prawie mecz przegrała. To za chwilę, to za chwilę A. do tego. Jakobyż to bunt wystąpił, no. albowiem... Większość zawodników ATP, z, z, zrzeszonych w ATP chciało odmówić gry ze względu na zbyt małe pieniądze jakie dostają na, w turniejach wielkoszlemowych. Chodziło o gigantyczne różnice między tymi, którzy walczą w ćwierćfinałach, półfinałach i w finale w porównaniu do tych zawodników, którzy grają w pierwszych dwóch rundach. I tutaj Generalnie zawodników. chce pan, panie redaktorze, powiedzieć, że chodziło o brak sprawiedliwości na świecie. Dziejowej. Dziejowej. Mniej więcej chodziło o to samo, co chodziło w NBA: chodziło o podział zysków z turnieju. Mhm. I widzę hiszpańskie jakoś swego czasu. Tak, chodziło o podział zysków z turnieju. Chodziło z NBA o... chcieli pieniądze z Ligi Hiszpańskiej. Mhm. A teraz teniści chcą i z NBA i z Ligi Hiszpańskiej: wszystko. To mi się podoba. Zagarnąć. Taki no? system naczyń ja połączonych. Teraz jest y, czas na nas. Globalizm. Spróbujmy chcieć z NBA, z ATP i z Hiszpanii. Jak miałbym ten wybierać, ten to chyba powinniśmy sobie wybrać NBA. Albo Tajgerałica. Tak. Chcemy pieni pieniądze z Tajgerałica. Tak, kiedyś miałem takie marzenie. Nie wiem, czy mówiłem już o tym podcaście. Ale no, to by było bardzo dobre. Mnie by się taki system bardzo podobał. Ja bym bardzo chętnie w tym momencie też część naszych zysków oddał nieistniejących komuś. Tak go robił co no, Żeby się z nim wymienić zyskami. Dokładnie. O. Po 50%. Kiedyś, kiedyś dla drużyny parkonarko mieliśmy taki pomysł, żeby rozesłać yy, prośby mailowe wraz ze zdjęciem, ze zdjęciami. Czym z zdjęcie? naszych, no, zdjęcia naszej drużyny z gier, naszych na przykład na Polonii Białogon, albo na Hali, albo gdzieś tam. I prosić wszystkie największe gwiazdy europejskiej piłki o to, by zechciały przekazać nam na przykład 100 funtów rocznie znaczy nawet nie rocznie, nie miesięcznie, przepraszam 100 funtów miesięcznie na to, na działalność naszej drużyny, żebyśmy mogli mieć stroje, albo żebyśmy nie musieli grać na boiska, gdzie jest, gdzie ja jest gdzie, stroje gdzie jest i tak dalej, generalnie rzecz biorąc mieliśmy wrażenie, że jak taki zawodnik zarabia 150 tysięcy funtów tygodniowo no to miesięcznie 100 funtów jak przekaże na działalność takiej drużyny to nie no, nawet no, dla niego to on, on mniej wydaje na jajka na śniadanie a my <laughs> będziemy i? Przeliczając to funtów, no, okazało się, że jak się wchodziło na strony na przykład poszczególnych zawodników albo poszczególnych drużyn, nie można było zamieszczać zdjęć. Czyli panie redaktorze, trudniście się zawodowym żebractwem. <śmiech> nie, to znaczy, nie ale... jest żebractwo. Nie, nie, nie, nie, nie. Fundację założyć <śmiech> dobroczynność. <śmiech> filantropia. Ta, ta. <śmiech> filantropia, że tak powiem, skierowana w swoją stronę, No słuchaj, jeśli nie, nie, zawsze, nie, nie dawaliśmy, dawaliśmy... dawaliśmy, musi mieć kogo, kogo że tak powiem. Dawaliśmy szansę ludziom no. być dobrymi. Kim byłby Ale... filantrop bez tych, których może wspomagać? No, no nie niestety byłby nie udało się, ponieważ naszym, naszym klubu były zdjęcia. A jeśli filantrop zdjęcie. nazywany jest filantropem, to jak nazywa się ten, którego wspomaga filantrop? No właśnie mam problem. Hm, nie nie rozległo się laskanie sobie. <laughs> no, a nie może to być na zasadzie mecenatu i, i, i sztuki? Sztuki czego? No my właśnie. uprawiamy już sztukę fizyczną, <laughs> grając w drużynie Parko -narko. Bardzo trudno, bo mamy trudne warunki. No i oni jako mecenasi naszej sztuki, nas wspierają. Ale ci mecenasi nigdy by nie mogli nas wspierać, ponieważ o nas nie usłyszeli. Więc jakby u nas usłyszeli od nas, to może mieliby okazję nas wspierać. usłyszeli od nas. No dobra. Jak jak I jak ta wstrząsająca jak... historia się skończyła? Czy ja wiem, jak ona się skończyła, ale chciałbym to usłyszeć z pańskich ust, panie redaktorze. Skończyła się fatalnie, ponieważ całą swoją historię oparliśmy na kilku fotografiach, które mieliśmy które były tam siatki przyparte oponami z poloni Białogon, boisko pokryte takim tak naprawdę żużlem żwirem, na którym przewrócenie się było koszmarem. I doradzili takie wam, nie grali w piłkę? Nie, nie, okazało się, że wszędzie tam, gdzie chcieliśmy wysłać, nie można wysłać zdjęć, ponieważ bali się ataków jakichś tam hakerskich i tak dalej, i tak dalej, tego typu i kibiców innej drużyny, to wszędzie na takich stronach były zamieszczone po prostu tylko i wyłącznie takie momenty do wpisu, ale nie można było dodawać do tego żadnych załączników. Metodą zna znanego w w waszym regionie pisarza Żeromskiego trzeba było malowniczo opisać po prostu. To Malować słowem. Tak. No to już nam brakło determinacji. Jak Andrzej Zydorowicz. To już nam brakło determinacji i zrezygnowaliśmy z tego typu. No może szkoda, może taki David Beckham, bo on był na pierwszy na naszej liście, może by nas wsparł. Kto wie? No już się tego nigdy nie dowiemy. Ale próbowaliśmy, przynajmniej mentalnie. Hmm. A to mogła <głos> być taka piękna historia. Prawda? Jest piękna, piękna, bo prawdziwa, nieudana. Nie, no nie, no, graliśmy dość długo, mimo braku wsparcia A właśnie, największych Polak, gwiazd. Polak został trenerem w Manchesterze United. O, to jest, o. tak, tak, to tak. jest wydarzenie. To jest, to jest, że... Nazywa się, dobrze, pamiętam Mozyrko, tylko nie pamiętam imienia. Zeznicza Pruszków. Zeznicza Pruszków, tak, i będzie grupy młodzieżowe w United trenował. A jak to się stało? I wysłał CV mhm. i przeszedł, przeszedł jakiś tam, w... no, on wysyłał, od czterech lat wysyłał, tak mówił przynajmniej. CV tam. Ale i... ten tak bardzo chciał trafić do Manchesteru, czy generalnie wysyłał po klubach? No, on Pracował w Anglii wcześniej, w jakichś niższych ligach, w klubach. Aha. Był też w Stanach, pracował. E... Tam się też A życzył. w Pruszkowie, no, jakby założył i stworzył całą tą akademię. O. Znicza. E, jakby wymyślił cały tutaj system e, szkolenia. No po prostu wysłał CV. Został zaproszony na jakieś tam testy. Podobno było, nie wiem, około 200 kandydatów. No, no i wygrał konkurs. Wygrał. No, chyba dwie no, osoby jest, są zostały to jest, zatrudnione. To jest, to jest genialna informacja. Został rocz, roczny kontrakt na razie. A ile ma lat? 24. O, ja cię proszę, to powoli nam się kandydat na trenera reprezentacji za 20 lat szekuje. Polski no? Mourinho. O, o, no, I to no, jest tam no, żółta. No, no, to to Rezaktora no. zawady. No, to jest znakomita wiadomość. To jest znakomita znaczy, ja jak to się, nie pamiętam już, kto napisał słusznie w komentarzu do tej całej historii, że to jest nasz najlepszy transfer od wielu lat. No. No, o ile nie w historii w ogóle. Ja, no tak. może, może od czasu Zbigniewa ja Bońka. bońka tak. tak, no bo faktycznie... Bo ostatnio transfer trenera do Ligi Greckiej się trochę nie... Jak no ale, ale odsłaniają się stało. coraz dalsze kulisy tego i tak, tak naprawdę wychodzi na to, że to sam probierze odszedł no, i, i, i zrezygnował z tego. No i poniekąd okazuje się chyba słusznie, bo no, jednak... No, w nie było te, atmosfery. Te, te, tak, tak, tam nie, nie jest łatwo. Tak. Gre, grecki prezes to nie jest najlepszy prezes na świecie, podejrzewam, jakiego można mieć w swoim Grecki życiu. prezes jak prezes Polonii. <laughs> I on albo, braknie, albo i gorzej. Tak. Ja no, w Ja myślę, to że, ja że Probierz nie będzie długo cierpiał na, na, na brak pracy i, i szybko znajdzie zatrudnienie, zwłaszcza, że, że u nas, jak wiadomo, około wrotek, no teraz trochę przysną z racji zimy, ale myślę, że szybko, po pierwszych tak, trzech tak, tak, meczach tak. wiosennych, trzech rundach, teraz raz, dwa, trzy. A nasz, a nasz, nasz gr grecki prezes Wojciechowski już się z tym ze swoim podprezesem lubańskim zdążył rozstać. <grym> no to jest to ciek fascynujące. bardzo ciekawe, bo, bo, taką... bo tenże lubański miał odpowiadać i miał przygotować transfery do Polonii. Jak wiadomo, okienko transferowe chwilowo jest zamknięte. <grym> I więc nie, nie doczekał do tego momentu, kiedy mógłby kogokolwiek kupić, bo już niestety przestał pracować. A no co zrobić? No, za no no to to, takie to... życie, no, prezesowej. Ja znaczy, taką tabelkę trzeba sporządzić. To by, byłoby trochę jak z czasów Cesarstwa Rzymskiego. Tam z senatorami, ci, którzy zostali ścięci po kilku miesiącach, tak, tak, tak. do dalekich prowincji. Ale to, ale to, to, to, to by prezes trochę zaczyna powtarzać, bo on zawsze najpierw jest taki zachwycony, już tam i o Marku Cicce, tak opowiadał, i o Lubański, już nie pamiętam o iluś tych, jakiś tam jest z Holandii kiedyś ściągnął człowieka, I zawsze na początku jest zafascynowany, jaki to mądry człowiek i, i, i że on mu daje wolną rękę i po dwóch, jest... trzech miesiącach już jest najgorszy, nie radzi sobie. Bo on jest człowiekiem otwartym i uczuciowym. <laughs> A potem przychodzi rozczarowanie. I też jasno daje do zrozumienia, tak. że jest rozczarowany. On nie kryje swoich uczuć. Czy... A jak jesteśmy jest przy... taki południowoamerykański, taki grecki, grecki trochę no też. jest. jest. Ta, jest ta, ta. Jak jesteśmy przy karierach takich lub innych yy, związanych z, z Polską, to słyszeliście historię, proszę mi tutaj nie zaglądać, piłkarza Paulinho, który... To jest ten, co go nie chcieli, a teraz do prezentacji. Nawet no chcieli go, nie chcieli... Grać. Znaczy, no tak, no nie chcieliby go, bo zagrał kilka meczów chyba z 17 w łks mhm. 3 lata temu, a potem nie przedłużono z nim kontraktu, mimo tego, że miał dobre, yy, dobre, że tak powiem, recenzje z tych swoich mhm. występów, no nie wiem dokładnie, o co chodziło, być może na przykład żądał za dużo pieniędzy, nie dogadali się finansowo, to też jest możliwe. Co ciekawe, no faktycznie musiało być dobry, bo wrócił do Brazylii i trafił do takiego małego, znanego klubu, który się Corinthians nazywa, z którym zresztą zdobył Mistrzostwo Brazylii i w tym momencie występ, wystąpił w reprezentacji. Co więcej, podobno jest napisane tutaj w gazecie jednej, mm -hmm. że. Okay. Tak, jak, tak że, że pozyskaniem jego zainteresowane są czołowe kluby Europy. To oczywiście nic nie znaczy. No, ale... No, ale jak ktoś gra w reprezentacji Brazylii, to jakby standardowo, czy czołowe kluby są nim zainteresowane. Trudno nie być. Chociaż teraz, coraz mniej, co mówiliśmy zresztą poprzednim razem. Nie no, tych, co grają w reprezentacji, to jednak nadal, myślę, że, że jednak tak. Ale to chyba nie pierwszy przypadek, jeżeli chodzi o polskie zespoły. I takie, no to już nie, nie mówiliśmy, bo tak, ta, wielokrotnie wspominaliśmy o takich, takich I potrzeba nam właśnie <laughs> takich panów... Y może być z nas taką jak on ma na imię, bo tak głupio mi cały czas nazwiskiem. nazwisko. Nazywa się Mozyrko na pewno. Już szukam. E, i, on podobno, I on podobno w ocenianiu talentów właśnie młodych ludzi jest, jest, jest, tak. jest, jest geniuszem. No i przede wszystkim On no, no, no wreszcie jakby myśli, Myślał, ta cała Akademia Jest ukierunkowana nie na to, żeby oni no, Wygrywali mecze Odnosili sukcesy w, w młodym wieku Tylko żeby nauczyć i grać piłkę po prostu Właściwie no no właśnie chciałem o tym mieli z, tego, mieli z tego radość Ostatnio no. usłyszałem bardzo smutną historię Radosław. Radosław. Radosław, Radosław, ale redaktor Zawada go na pewno nie będzie lubił I mieliście rację, ponieważ Pan Radosław Mozylko mówi Marzy mi się real U. Uuu, to, już nie jest dobry trener, to już nie jest dobry trener w takim razie. A muszę powiedzieć a propos tego, ponieważ jeden z zawodników Poloń Białogon i mój serdeczny przyjaciel został trenerem najmłodszej grupy chłopców grających w Polonii. Trzylatków. Tak? No nie, tacy mali jeszcze nie grają, ale mówił, że to jest przerażające, ponieważ on chcąc wprowadzić ten... Te raczej nowo, nowo, nowoczesne systemy <trenowania>, trenowania. Zresztą jest uczestnikiem tam kolejnych pierwszych, pierwszych stopni kursów trenerskich itd. I, tak i, tak I chce wprowadzić taki prawdziwy, normalny system polegający no, na tym. Tak, to pierście ugryz, tak? Nie, nie, to, to rana dzisiaj podczas prac budowlanych. Okay. Próbował wprowadzić ten system, że nie liczy się zwycięstwo teraz, nie liczy się wygrana teraz, tylko żebyśmy grali, żeby się dzieci bawiły i tak dalej, i tak dalej. I okazało się, że najgorszym przeciwnikiem w tego typu pracy nie są dzieci, co więcej nie są władze klubu, rodzice. Rodzice. I okazało się, że to jest masakra i jaka jest gigantyczna presja rodziców na trenera i na dzieci, że te dzieci muszą bez przerwy wygrywać. Hmm i okazało się, że on twierdzi, no to jest malutki klub Polonie Białogon, ale to jest to skąd jest... i no zupełnie nieznany naszym słuchaczom. <laughs> Ale to jest przerażające, mówi, bo presja jest tak duża i tak silna na te dzieci i na niego, że często, na przykład, dzieci są w takim razie zabierane, skoro tutaj nie, nie, nie o to chodzi, że tutaj akurat winni są całkowicie rodzice. No, ale całkowicie, taką... panie redaktorze, to na pewno nie dlatego, że nieraz mówiliśmy o tym całym systemie, który jest zbudowany, polegający na tym, że praca trenerów najłatwiej jest ocenić pracę trenerów po wynikach. Tak? No ale to właśnie tutaj nie są, ale tutaj władze klubu nie mają nic naprzeciw, to wszystko jest, to jest... On się dogaduje z pierwszym trenerem, to wszystko się rozumieją się znakomicie, wszystko jest jasne. Każdy to rozumie oprócz rodziców. Nawet dzieci są bardziej skłonne do tego, do uwierzenia trenerowi niż rodzicom, ale to rodziców jest presja gigantyczna. No, odpowiedź była bardzo smutna. No. No, ja rozumiem, że w takich dużych klubach, no to oczywiście tacy trenerzy mogą sobie pozwolić na to, żeby nie słuchać całkowicie rodziców i, i, i mieć to w nosie, aczkolwiek to jest strasznie ciężko, kiedy się pracuje z naprawdę nie, nie, małymi dziećmi i, i te dzieci są zależne od rodziców. I jeżeli słyszą od rodziców podczas sparingów czy podczas treningów takie, a nie inne zawołania i takie, nie, nie inne okrzyki i komentarze, no to jest to przykre. No, no myślę, że to się zdarza też i w większych klubach. Przy czym w większych klubach jakby mam wrażenie, że <śmiech> przez znaczy wielkość nie... klubów jest łatwiej o autorytet trenerski. No poza tym większy klub jakby nie ma problemu z tym, że tam jeden, dwójka czy trójka dzieciaków yy, że tak powiem sobie odejdzie, czy rodzice się obrażą i ich zabiorą, to jest mniejszy problem dla klubu, bo oni tak pewnie mają więcej chętnych niż miejsc tak, w tych swoich grupach uniwersalnych. No, przede wszystkim szkoda tych dzieci: no to o to chodzi. Dzieci przychodzą tam, bo chcą grać w piłkę, bo nasz wspólny przyjaciel PASTA zaprowadził swojego antka, który chodził na mecze do, do młodzieżówki koronnej, i zaprowadził go do, właśnie do kolegi Dawida na mecze, i tam go wozi, i tam go wozi na treningi bo wychodzi z założenia, że to podejście do futbolu jest zdecydowanie lepsze, bo w koronie niestety też nie, nie wyglądało to tak, tak, jak powinno wyglądać. I uważa, że patrząc na swojego syna jest zdecydowanie bardziej zadowolony. Przecież nie chodzi o to, przecież nie wiadomo, czy dziecko, które ma 6 lat, czy 7 będzie zawodowym piłkarzem kiedykolwiek. Nie, tam idzie z całej, z całej rzeszy małych dzieci, które idą do, do, do młodzieżowych szkółek, kilku, kilkunastu zostaje piłkarzami, Chodzi o to, że tak, tak samo jak ludzie chodzą na naukę, nie wiem, gry na pianinie, nie po to, żeby być koniecznie wielkimi pianistami. Chodzi o wyrobienie pewnej wrażliwości. Tak samo tutaj. Chodzi o ogólny rozwój dziecka, o to, żeby sprawiało mu to przyjemność, żeby się dziecko rozwijało fizycznie. To również to jest istotne i to jest ważne. Jakby się zapomina o tym i najgorsze jest to, jak widać, zapominają o tym rodzice. No i no, tak później to, to, to też mówił właśnie pan Mozyrko, Radosław Mozyrko w tym wywiadzie, który które z nim czytałem, że w Polsce jakby skutkiem kolejnym tego całego pędu do wyniku jest to, że piłkarze utalentowani są bardzo mocno eksploatowani. I, i tu podaję przykład Mirosława Szymkowiaka, który był no, wielkim talentem, zmarnowanym przez to, że on w pewnym momencie w wieku 16-17 lat grał 80 meczów w roku. I jakby dla takiego młodego organizmu, no. to było, on został przemęczony, przeciążony. Ale i to zresztą to było jego... bardzo często w polskich klubach, no. że jak polscy zawodnicy jechali, nie, wy, nie, nie, nie przechodzili testów medycznych, bo nagle się okazało, że oni są, już są tak wyeksploatowane organizmy i kontuzje co, co były więcej, niezaleczone i tak dalej, tak, i tak dalej, a co że więc, to po prostu się do niczego nie nadawali, no. Co więcej, ta eksploatacja talentów jest taką eksploatacją... Mizerną. No. Tak, na surówkę, tak to nazwijmy, bo jest to eksploatacja piłkarzy, którzy mają jakiś naturalny talent, być może czegoś zostają nauczeni, ale oni ani nie mają odpowiedniej opieki medycznej, ani nie są w żaden... Takie chłopaki, które się rozwijają, nie są w żaden sposób rozwijani fizycznie. Na przykład nie mają ustalanych diet. Nie wiadomo, jak mają jeść. Nie, nie, znaczy to, się, to się zmienia jednak. No no być, być może, tak, ale... Jest ta akademia w Pruszkowie, która nawet po odejściu jakby szefa, no on twierdzi, że tam powinno, to i tak, no oni mają jakby cały plan i to jest wymyślone, jak to ma działać, jeśli będą tego trzymać, a jakby właściciele yy, chcą się tego trzymać, yy, czy no już w wielu klubach yy, w tej chwili jakby chyba zaczynają dostrzegać to po tym na przykład, co się dzieje w Legii, że że Okazuje się, że jak się sensownie tą, tą drużynę prowadzi, to można nagle. Nie że niemalże ten... za darmo tak, mieć tak. piłkarza, który wchodzi Okazuj... do pierwszego A w składu, później trębu... można świetnie zarobić. Okazuje tak, tak. się, tak. że to nie jest tak, że w Polsce nie ma chłopaków, którzy by y, potrafili grać w piłkę. No, no, to, nie, no jesteśmy w Polsce, narodem, ale to nie jest że skoro. Gdzie, wszędzie... piłka jest najpopularniejszym sportem. No, wszędzie, no, wokół, no, wokół, wszędzie wokół umieją, bo jak gdzie nie popatrzymy naszych sąsiadów i tych bezpośrednich i tych za wielką wodą, czy tam za mniejszą wodą, no to wszędzie w piłkę grają w tej chwili lepiej od nas, na poziomie seniorskim, bo już nawet myślę, że spokojnie można o niektórych tych krajach po postradzieckich, jak Litwa, Łotwa, Estonia, Ukraina, no to, to, to, to jest wystarczy, nasz poziom albo wyższy w tym momencie. Wystarczy popatrzeć na kluby, chociaż w klubach grani wielu Polaków, to też prawda. No nie, w Legii, w Legii gra wielu No Polaków. tak, no ale Wisła jak odpadała... To już na ten temat Nie odpadała, przepraszam. Wisła awansowała w tak, tak. Lidze Europejskiej. Ale w Lidze Europejskiej, tak. on w, w drodze do Ligi Mistrzów i tak dalej, no i tak, tak dalej. Tak, no tak. Tak, tak. Słynne historie były przecież. Z, Zawsze z trzeba popatrzeć na wszystko w sposób, że tak powiem, optymistyczny. Mi, czyli nieliteracki. Wisła odpadała w Lidze Mistrzów w drodze do awansu w Lidze, w Lidze Europejskiej. Europejskiej. A, <laughs> a, <laughs> Rok w tył po to, żeby zrobić trzy kroki w przód. A, w, w, bok. Bok. No, w bok. A jak będzie trzeba, to jeszcze jeden w tył. Jeszcze Ładnie. jeden w tył jak będzie trzeba Jeszcze jeden w tył w końcu ruszymy do przodu. No, no, Trzeba się rozejrzeć, tak co jest. tam się dzieje przed nami. Nie no, jest progres, jest progres w tym prowadzeniu młodzieży i, i w podejściu w ogóle do szkółek piłkarskich i w szkoleniu I to młodzieży. Jest, to to także... już jest temat powoli nudny, bo już nieraz tak, na ten tak, temat mówiliśmy, więc chciałbym zmienić na, temat raj, raj, dyskusji raj, na jeszcze bardziej nudny. A, no. <laughs> więc chciałem się zapytać, czy mamy coś do powiedzenia na temat derbów Mediolanu, które były wczoraj. I to było coś takiego... No naprawdę... Ja, ja zornie nie obejrzałem. <laughs> To może przejdźmy do bardziej fascynującego tematu. <głos> I zdecydowanie nam bliższego, i z sukcesem wielkim. No słucham, Dakar. Nie. nie. Wystąpił sceny Kowalczyk. A no tak, bo my zapominamy tak. o Turdyzki. tym, że my mamy strasznie długie zaległości. I absolutny wyczyn. I oglądanie ostatniego ostatnich dwóch a etapów. To mają Biergę w sukience. Tak. <głos> No ale czego się spodziewać? Ja nie wiem, czy jakby Justyna Kowalczyk się rozebrała. Nie, nie, nie, nie. Nie wyglądałaby tak. Wszyscy mówią, że wygląda zupełnie inaczej. Zresztą była obok Marit Biergen, stała to druga Norweżka. Nie wyglądała tak. I trener, kto, ktoś z polskiej kadry powiedział, że Justyna bardziej wygląda jak ta druga, niż no, jak... Tak, tak, tak. Nie no, nie no, to, Justyna to Kołaczyk występowała. No wiadomo, nie jest, że tak powiem, nie można o niej powiedzieć, że jest, nie wiem, kucherkiem, czy drobną istotą, ale... Piórkiem. No tak. Nie, nie, nie, to jest, to jest absolutnie Ale nie ma takiego dyskomfortu tak, patrzenia tak, tak. na, na, na Justyna Kołaczyk na przykład. No. No, czas, no to tak jest. No. Bym się nie zakochał, ale sukces. bez przesady. No, no. Uż, no deklaracje <grym> tak, może to przemiła i prze, przesympatyczna osoba. No, przy tym pewno, cały czas się uśmiecha. <grym> to prawda. <grym> ma przyklejony uśmiech. To fakt. <grym> Nie wiem, jak się tak cały czas uśmiecha Ale, być cały bardziej, czas tym bardziej, ale właśnie do, tym bardziej. Do sportowy. Tym bardziej miło, jakby, tak. że. Y, że ten. ten y, no, Ta, przepraszam, chciałem powiedzieć, ma Birgen. No. <grym> Myślałem, że mówisz o, o, o całych zawodach, o turdyski. Że co ta? Że została pokonana. To podobno jest jakby od strony fizjologicznej, to jest tak, że takie duże ciało z dużą ilością mięśni jest dużo ciężej dotlenić. I że oni mówili, że nie wiedzieli, że ona spuchnie. Właśnie z tego powodu. Że spuchnie, nie spuchnie. No, generalnie walczyła o zwycięstwo do końca, więc nie tak do końca spuchła. No i pokonała jakieś... 50 innych zawodniczek, które takich bicepsów nie mają, więc... No to może jest naciągane. <śmiech> nie, no jest naciągane, jest naciągane, zdecydowanie jest naciągane. Znaczy, to jest tak, że, ale jak widać po prostu ten wysiłek taki w tak krótkim czasie, tyle biegów, ten to gigantyczny wysiłek, nieprawdopodobny, ona nie na darmo omijała. Ona po tych swoich wcześniejszych występach w Tuderski widać było, że po prostu czuje się źle. Dlatego ona stawiała na, na, na inne turnieje, na Mistrzostwa Świata, na, mis na, na, na, na, na turnieje na olimpijskie. No i na Astma, oczywiście, że tak. Widać, że, że jej to nie leży. Ona nie czuje się najlepiej przy tego typu rywalizacji, gdzie cały czas jest w zasadzie dzień w dzień obok swojej rywalki. To jest jedna kwestia. Druga kwestia, to jest nieprawdopodobny wysiłek dla organizmu. Ja tam czytałem takie na forum, bo tam było wcześniej, że był bieg amatorów. No i że najlepszy z tych amatorów były medalisty olimpijski, były medalistami mistrzostw świata, mający teraz lat 40, czyli taki już zaawansowany wiekowo, był o 30 sekund lepszy od, od Justyny Kowalczyk na tej trasie podal Alpę Czerni. no tylko, że oni nie biegali wcześniej 10 dni mm -hmm. I, i nie mieli tego wysiłku, poza tym jak, no, jak, jak, jak powiedziałem, no, ten człowiek z amatorstwem miał tyle wspólnego, że on przeszedł na emeryturę pewnie dwa lata wcześniej, przestał biegać, no, mm -hmm. i to było, te, to było tyle, poza tym to mężczyzna, to też nie, jeszcze no to jest trochę inaczej. Nie, no to wiadomo, to, to, to o czym była mowa, zresztą pamiętam przy okazji yy, poruszanego tu przez nas tematu udziału Oscar'a Pistoriusa w tych wszystkich biegach, że właśnie no, yy, to, to to chodzi, że jakby to zakwaszenie mięśni przy takim wysiłku powtarzanym przez kilka dni. Jest okrutne po prostu. No i jakby to, to przeskoczyć, to, to, to albo trening i jakieś tam pokonanie własnych słabości, no, a albo ja się bardzo cieszę, bo patrząc, wspomaganie... patrząc na Justynę Kowalczyk, na to, co ona mówi, jak się zachowuje i jak funkcjonuje w ogóle w tym sporcie to pokonanie Marit Biergen po takiej walce, że to nie wyglądało tak, że Justyna Kowalczyk weszła na turdyski i od początku samego końca do samego końca prowadziła, jakby tu była liderką. Tylko, że to, to, to wyglądało tak, że jak ona kończyła w, w, półfinał sprintu i wygrała z, z Marit Biergen, wznosiła ręce w, w geście radości, w finale przegrała. W finale przegrała pechowo, bo się potknęła. Znaczy najprawdopodobniej by przegrała. Zajęła wtedy trzecie miejsce, tak to pewnie zajęłaby hmm. miejsce drugie. Przynajmniej miałaby na to duże szanse, ale, ale, ale na pierwsze no wtedy Bierga odeszła. Wtedy Bierga odeszła i była chyba zbyt silna, nawet jeżeli chodzi, nawet gdyby się Polka nie potknęła. Niemniej ta bezpośrednia rywalizacja i później pokonanie jej w dwóch ostatnich etapach, ja myślę, że to daje jej nieprawdopodobną wiarę w siebie i kolejną energię. Ona, ona, ona zdecydowanie Kowalczyk to zresztą bardziej po tych wygrywa. po tych deklaracjach, kiedy tam półnorweskiej kadry twierdziło, że będą wspólnie pomagać tak. Marit Biergen, i, i jakby, że to trochę to było tak, że ona sama przeciwko iluś tam Norweszkom, a mimo wszystko bez takiego wsparcia no, udało jej się wygrać. No i to w takim znakomitym stylu, bo te ostatnie dwa biegi, zwłaszcza już, już, już, już sam podbieg pod Alpeczem, w momencie, w którym miało się wrażenie, że, że się Marit Biergen w którymś momencie zatrzymała. No bo tak to wyglądało na, na, na, te, na te półtora kilometra przed metą na jednych z tych trawersów, po prostu tak to wyglądało. No, ja ja czasami tak powiem, że, że mam, mam tylko problem z oglądaniem, Ja mam wrażenie, że ty styna dobiegnie do mety, to po prostu minie metę i, I, i umrze. I po prostu i, i to będzie koniec, bo ona już no, na jakimś takim, no, jest jakaś potworna wola pokonywania własnej słabości, bo tam widać, że ona już nie ma siły, to raczej nie powinna w ogóle, yy, wiesz, mieć siły dobyć z Dometę, ona jeszcze potrafi przyspieszyć w tym momencie. To jest coś niewiarygodnego. Nie no, fantastyczny bieg i fantastyczne zwycięstwo. No, i, no ciekawe, ciekawe. No, nie sądzę, szczerze mówiąc, nie wierzę w to, żeby, żeby udało jej się zdobyć kryształową kulę. Ta strata jest do Marit-Biergen zbyt duża. Nawet gdyby była w takiej absolutnie wyśmienitej formie, to nagle nie będzie tak, że Marit Biergen nie Musiałby będzie. Marit Biergen jeszcze jakoś zupełnie przestać, stracić, przestać tak, biegać, tak, tak. tak no to, to, to, to, jest, to jest, wydaje mi się, niemożliwe. to no tam nie więc... ma za bardzo, no nie bardzo jest z kim przegrać, tak? Znaczy tak. Mari Biergen jeśli nie przegrywa z Justyną, to, czy się przegrywa nawet Z Ustyną. to jest druga, tak. No tak Rzadko no właśnie, kiedy no właśnie ma no spada spada gdzieś razy. niżej, więc no tak, tak, tutaj szanse nie. rzeczywiście są marne. Także na to na to szans nie widzę, ale tym bardziej mnie cieszy to, że udało się w tym. Bo... Wychodzi na to, że to najważniejsza impreza w tym roku to było właśnie turdyski. No tak prestiżowo. prestiżowo. Właśnie, no, tak. Mimo wszystko no zdobyciem charu świata. Nie, no, no tak, ale będzie. chodzi mi, o mnie taki, taki, taki prestiżowo i cieszę się, że Justynie się to udało. No bańka, no. Jak dla mnie, jak dla mnie naprawdę. Oglądałem to i, i byłem pod ogromnym to jest wrażeniem. Nie, nie przypadkowo po raz chyba kolejny została uznana najlepszym sportowcem Roku. No bo jest zdecydowanie e, jedną tak. chyba teraz najbardziej utytułowanych polskich sportowców. No, no to, to taka jest prawda. No, no nie, ma, nie ma teraz rywali. I sportowców. <laughs> sportowców. No bo dawniej dawniej, dawniej Małysz jej zabierał. No Małysz, postoję. nadal, tam, który był czwarty chyba tak. w tym plebiscycie. No tak, no bo kończył Chociaż... karierę i to jeszcze w znaczy, innym ja, stylu. Ja, i ja bym dajmy. tak wiesz, ja bym tak trochę ja bym tak w sumie. Nie wiem, ja się nie zgadzam z tym, że powiedziałeś, że Małysz skończył karierę, bo on trochę zmienił dyscyplinę. No, tam, no jednak, zmienił dyscyplinę, tak, na nadal są sportem. Nie no, oczywiście, że tak. I, i jeżeli, Hołowczyc... Znaczy skończył karierę narcia, skoczka narciarskiego? Tak, to, no, ale ta. Hołowczyc zdobywał też jakieś tam, nie by, nigdy nie była pierwszy, ale gdzieś tam zdobywał mu się być w pierwszej dziesiątce, a jakby no Małysz teraz... W Nadal czynnie uczestniczy w życiu sportowym, więc nie jako skoczka. Chociaż pewnie głównie ludzie go jeszcze z sentymentu jako, jako skoczka wybierali, tym bardziej, jeśli to jest podsumowanie roku, no to, no tak, to on w, końcu w tym roku, no roku nie tak, w tak, stylu, je, więc to cała. tak. No a teraz też, no, ukończenie Dakaru za pierwszym podejściem... Ten na to... 38. miejsce to, tak, jest tak, tak, dobry, to jest bardzo dobry wynik. No, dobry wynik. Jest... Nie no, yy, yy, no miał pecha. Mia... No. Ale nie, chodzi o to, że jego debiut był dużo gorszy niż Małysza. Tak. Tak, I nie zaczął tak dobrze. Tutaj miał pecha, to prawda. Chociaż Polak podobno wygrał. Tak, w ciężarówce. Tak, mechanik tak, tam tak, w, Riveko, w ciężarówce, no. która wygrała Dakar, to Polak. I co, wiesz, to, to i Polak. co najciekawsze, po latach zwycięstwa Kamaza. Po raz pierwszy się udało. Mnie to zawsze fascynowało, bo ich tam jeździe trzech w tej ciężarówce: tak. jedzie pilot, rajd, I, mechanik. I, me, i mechanik. I kierowca, i mechanik. I to mnie zawsze fascynowało, patrząc na te ciężarówki fruwające po tych wydmach, jeżdżące. No musi być niezwykle ciekawy. przypięty musi być mechanik. <laughs> Gdzie? Do <to> koła zapasowego. <laughs> no ten Dakar w ogóle był bardzo ciekawy. Ten, ten, ten z punktu naszego widzenia. Pechowy. Z punktu naszego widzenia. Tak, z punktu naszego widzenia był pechowy, ale bardzo ciekawy. Chowczyc no, no, był bardzo bliski swojego życiowego ale Ale to, jest to można mówić wpisany, o no, tak. To jest taki, taki rajd. No, trzeba by być dobrym i jeszcze mieć kupę szczęścia, żeby ci ten samochód wytrzymał te, te, te no, niewiarygodne warunki, które tam organizatorzy wymyślają. No i przy okazji no, trzeba mieć trochę szczęścia. No, mimo wszystko trzeba mieć trochę szczęścia. Tam wychowawczy narzekał, że jeszcze musi popracować na, na jazdę, nad jazdą po wydmach. Że jeszcze temu nie najlepiej idzie, że, że musi poprawić jeszcze sposób szukania i wybierania trasy, bo tutaj też jeszcze ma jakieś tam braki, i, i tam w momencie, w którym dachował, na przykład wynikało to między innymi właśnie z tego, że jeszcze twierdzi, że nie do końca najlepiej, wybiera najlepszą drogę dla, dla, dla swojego samochodu. No ale niewątpliwie no jechał znakomicie. Nie był liderem przez jakiś czas, był... to się pierwszy raz zdarzyło, że. Żeby... Tak. No wiadomo, no mechanik, mechanikiem, ale chodzi o jakby o głównego. Tak prowadzącego, bo to on jakby jest jednak zwykle ogłaszany głównym No i fikiem, świetnie, to... świetnie jego nazwisko przez innych pił... zawodników, przez innych kierowców, że tam szale. się wypowiedzieli. Ta, o, prze... ja nie, nie jestem w stanie, po... najpopularniejsze to było Holowic, ale, <laughs> ale tam, tam, tam ten Nasser to w ogóle mówił w sposób jakiś taki obłędny. Nie, nie, nie powiedziałbym w życiu, że on mówi o Holowczycu. No to powiem Ci, ja oglądałem mecz piłkarzy zęcznych wczoraj właśnie z komentarzem angielskim, bo, bo w sieci nie, i jakby... No w ogóle polecam, na YouTubie oficjalnie można oglądać. Mm. Tak, YouTube normalnie oficjalnie przeprowadza transmisję z całych mistrzostw. O, świetnie. I bardzo, mm. faj, bardzo fajna jakość, lepsza niż, bo TVP Sport też ma na tak. swojej stronie, ale tam jakoś jest okrutna. No jest na YouTubie bardzo ładnie, no ale tylko, tylko, że komentarz angielski, co czasami bywa jednak atutem. No ale też polskie, nazwiska polskich piłkarzy, angielski komentator bardzo walczył. No i dobrze mu szło, dopóki Kamil Sypszak nie wszedł na boisko i tu niestety rozłożył się całkiem. Nie wiem, czy mu się dwa razy udało tak samo powiedzieć, ale ani razu dobrze oczywiście, nie, nie, nie dał rady. Oj, tam mamy bardzo trudny język po prostu. No to prawda. Tak. Podobno w wymowie... Zabijający dla innych. No. To chyba Tolkien uczył się języka polskiego między innymi, bo on tych języków no, znał. Znał, kilka, no. znał kilkanaście, ale z Polskim zbastował, znał chiński, znał różne inne, ale powiedział, że ja, to bardzo to na Podobno nasz polski język. raz, że no, mamy tam złożoną rację. gramatykę, Szymon? papież sobie radzi się. Ale papież, mu idzie. papież mówi językami, to wiadomo. No podobno w wymowie jest taki trudny. Ja też mam czasem kłopoty z wymową, mimo że mam lżonę logopedkę. Także to y Zbliżają się Mistrzostwa Europy, że tak zagaję w piłce nożnej, <laughs> tak zwanymi wielkimi krokami. Ale... Milowymi. Tak, coraz ciekawszy. I pani minister właśnie y, ogląda stadiony i pierwszy stadion, który oglądała, był stadion w Poznaniu i stwierdziła, że całkiem fajnie to wygląda, choć widzi pewne niedociągnięcia. To ja bym znalazł by dla pani minister <laughs> to takie chyba miejsce. Chyba nie była tam w czasie deszczu, <laughs> prawdopodobnie. Znalazłbym taki fotelik, z którego by nic nie widziała. A propos euro, no nie, piłkarze nasi te barwy znaczy, zmieniają. Ja tylko chciałem powiedzieć, że wychodzą bardzo ciekawe powoli, znaczy nie tak powoli, ale powoli się ludzie dogrzebują do bardzo ciekawych kwiatków związanych z organizacją tych mistrzostw, ze sprzedażą praw różnorakich. O, na przykład okazało się, że w umowach, które sprytnie zostały podpisane przez organizatorów ze strony Polski z, z FIFA i z UEFA, raczej bardziej z UEFA niż z FIFA. Są, są takie punkty, z których wynika, że na przykład miasto Warszawa oddało prawa do reklam wielkoformatowych za free, za tak zwanego frajera, na rzecz uef -y. czyli że na przykład, jeżeli pojawi się... Ale w całym mieście? No, w większości, na większości obiektów w czasie Mistrzostw Europy, oh, no że w tym momencie kiedyś na przykład na pałacu, powiedzmy na Zamku Królewskim może pojawić wielki baner, bo tam jest tak, że mhm. można na najważniejszych budynkach w Warszawie wywiesić takie banery, na przykład na Zamku Królewskim albo na Muzeum Powstania Warszawskiego może pojawić się baner, przypuśćmy, sponsora y, strategicznego Mistrzostw Europy, z którego cała kasa pójdzie na UEFA. A skąd się bierze kasa z baneru? No, od tego sponsora strategicznego, który płaci, tylko nie płaci miastu w Warszawie, tylko płaci UEFA. Aha, no to jak, jak pokazuje historia, to nie pierwszy tego typu pomysł. Podobno ta cała To, taki, to, to tak. znaczy, okazuje się, że tak jak napisałem, że podcast jest głęboko humanitarny swy, s, swoją działalnością non-profit. To tak widać również Warszawa, jeżeli chodzi tak. o euro. To A tak... nawet cały kraj podejrzewam. Bo tak, to był taki bo element, to... element w momencie, kiedy nie było wiadomo... Bo to wiadomo? i Legi Stadion oddali i, na, i do, do, do prawo nazwę i dlatego tam, tam sprzedaż nazwy i to Pepsi Arena i tak dalej, o czym rozmawialiśmy już wielokrotnie. Tutaj Ale jest... to widać nie pierwszy, taki, tego typu głęboki humanitaryzm władz Warszawy. Jest... Pogratulować. Tutaj to polega podobno na tym, że władze piłkarskie, oferując imprezy poszczególnym krajom, z każdą następną imprezą coraz bardziej doskonalą tą metodę, w jaki sposób jak najwięcej pieniędzy przyciągnąć na swoją stronę. I to się odbywa na zasadzie takim, kto da więcej, bo tak naprawdę to całe wybieranie kolejnego kraju to jest po prostu rodzaj licytacji. No i podobno w szale tej licytacji tego typu punkty zostały powpisywane do umowy, którą mamy z UEF-ą. dziennikarze pytali się urzędników, którzy dopiero to odkryli i sami byli bardzo zdziwieni tak, <śmiech> takim punktem w magistracie w Warszawie i urzędnicy mówili, ale może nikt z tego nie będzie korzystał. <śmiech> <śmiech> Pewnie nie, no to słuszne założenie, no bo po co ktoś to wymyślił, żeby z tego korzystać? Tak, no, tak, no po co? Po co brać pieniądze? Nasza, Można ich nie wziąć. Tak, tak nasza tradycja, nasza tradycja tak. wielokrotnie okazuje, że było wiele pomysłów, których nikt nie korzystał. No Druga sprawa to jest promocja miasta Warszawy, bo to po prostu nie wiem, czy słyszeliście, że ostatnio była jakaś rada. Ja widziałem ten, ten klip miasta. taki. To, to, ten, pan goni to, ten pan goni tą panią. Tak, Ale to w ogóle to jest słynna historia, bo to, to, jest... to okazuje się, że nie pierwszy, w... nie pamiętam jak się nazywa ta pani, która jest odpowiedzialna za to. A smyny, Warszawy. A tak, tak. Nie prezydenta, to pani odpowiedzialna za, za, za tego typu za akcje, promocję, akcje promocyjne. Ona tak, jest odpowiedzialna tak, za, za w magistracie za generalnie i to, i to, za promocję I to nie pierwszy, nie, nie pierwszy tego typu wyczyn. Także i, ale ma się dobrze, pracuje długo. Ale mi się strasznie spodobało, bo ja myślę, że, że, bo, że, że magistrat że, że warszawski... przypomnieć film Miś, który niedawno w telewizji którejś widziałem. Ja myślę, że magistrat warszawski czerpie wzorce zachowania. Z misia. No, nie, nie z misia, z PZPN-u czerpie te wzorce. A PZPN to jakby z misia. Bo sposób, w jaki został wytłumaczony... Nie, to Misia nadal czerpie z PZP. u Wybroniony i, i wybroniony, w jaki sposób został ten film, jest dokładnie tym samym sposobem, w jaki został wybroniony orzeł, to znaczy <śmiech> decyzja o, o wyrzuceniu, a następnie przywróceniu orła, ponieważ to było tak, że jak wiemy wszyscy się tam przetoczyła krytyka tego filmu, i ja słyszałem wywiad z tą panią i ta pani powiedziała i w tym momencie wypowiedziała się yy, pani Gronkiewicz-Walc, która powiedziała, że generalnie to ona nie wie, bo jej się ten film w zasadzie podoba, no i że generalnie te głosy oburzenia, to one pochodzą od internautów, więc <grywania> w domyśle się nie liczą. <grywania> no a pani zapytana, czy ma coś do powiedzenia na temat filmu, który tak naprawdę jest za niego odpowiedzialna, powiedziała, że nie ma nic do powiedzenia. Jak dziennikarz się zdziwił i powiedział, jak nie my pani z dopowiedzeniem na temat tego filmu? Proszę pana, pani prezydent już się wypowiedziała i ja myślę, że to wystarczy. <głos> I to jest koniec. 500 tysięcy złotych. 500 tysięcy złotych. Następna sprawa to są te syrenki. Ja się zastanawiam, jak pani prezydent sobie wyobraża, że inaczej ludzie mogliby ten film skrytykować niż poprzez internet. Nie wiem, mieli gołębie pocztowe do niej wysyłać? Można do tego, się na nie podoba. Na placu bankowym, można, samospalenia. Tak, można ostrzelać tam jej siedzibę ewentualnie. Tak, no, ale... Zwłaszcza, że tak naprawdę można ten film było zobaczyć no, głównie w internecie i tyle. Więc nie wiem, czy był jeszcze gdzieś puszczane, ale głównie. Chciałbym się, zwrócić uwagę, internet. pani prezydent, że w tym internecie wypowiadała się nie tylko, że tak powiem, lud Warszawy z dzielnicy wola. <głos> <głos> <głos> <głos> inteligencja nie. Tak, inteligen albo inteligencja z Żoliborza. <głos> ale również wypowiadały się tam tak zwane autorytety z branży filmowej i reklamowej i generalnie wszyscy mieli takie samo zdanie o tym filmie. No to nie Jest wyjątkowo y, głupi no, ale... i do tego jeszcze zrobione nieudolnie. Więc, ale to nie koniec, bo tam to koniec jest jeszcze, tak, jeszcze jest następna sprawa, bo są te filmiki takie, które teraz się pojawiły z Chopinem i z, i z Ręką. Ja tam do końca by, bym tych filmików nie atakował, bo one całkiem fajne były w momencie, kiedy spełniały swoją rolę, ponieważ te filmiki były stworzone w momencie, kiedy Polska miała objąć prezydencję w Unii Europejskiej. Natomiast teraz po prostu, co zrobili urzędnicy z miasta? Dorobili Chopinowi i Syrence w wzl Które są zakazane na stadionach? Pani powiedziała, mieliśmy fajne filmy, generalnie to co było tutaj marnować? Wykorzystać się na to dalej. No. Taniej, szybciej, lepiej. Afrykańska w wuzele w Warszawie. Na no, mistrzostwach Europy. W mistrzostwach Europy. No, no, ale zresztą zakazana na stadionach. Więc mówimy nie WWZ-om. Tak. Tak. Tak. Ja Zwłaszcza w wykonaniu chociaż Chopin jest znanym kompozytorem WWZ-owskim. Ja ja ja no. wie, wiele utworów skomponowało na tylko zginęło to w pomrokach dziejów. A tak. teraz dzięki, dzięki urzędnikom... pani, pani, pani odpowiedzialnej tak. za promocję, To za panią... wychodzi na światło dzienne. Zapytali jeszcze na koniec, tylko muszę się popastwić jeszcze do końca. Zapytali panią na koniec chyba radni miasta Warszawy, żeby tak w dwóch słowach, no krótko, w dwóch zdaniach powiedziała, jaka jest koncepcja promocji, na którą idzie 40 milionów złotych. Jaka jest myśl przewodnia? O pani powiedziała, że myśl jest prosta. Chodzi o to, żeby pokazać Warszawę taką, jaką ona jest. O Boże. No, no nie, to nawet. No nie, nie wiem, gdzie, tylko gdzie tu jest promocja wtedy. No właśnie to jest antypromocja. No, no. Nie pani twierdzi, że na przykład obcokrajowcy nie wiedzą, że w Warszawie są wieżowce. Ja no jest to zrozumiesz. tak, tak, tak. Trzeba mieć 40 milionów złotych, bo, bo Żeby trzeba zakres. wydrukować mapki, na których będzie pokazana droga do wieżowców, <śmiech> Ulotki, na których Ale to brudnie zainwane <śmiech> wieżowce. Udatnie bemowę, wymalowane. Czy, czy tych na woli, w których jednym z nich mieszkałem. <śmiech> Pani chyba nie sprecyzowała o które konkretnie wierzawce chodzi. Gdzie mi się bardzo dobrze mieszkało, bo miałem piękny widok na City. Warszawskie i miesz, na wieżowce, czyli na miesz, najnowsze wieżowce. Też mieszkałem w wieżowcu. No, nawet. Mieszkałem na 16 piętrze nawet. A to Be, we, we 9. Ja również. we 9. A, no no, właśnie. No, no, również, no, no, piękny wiesz, widok. Przecież tam długo podcast był nagrywany? No, tak. na 16 piętrze. Stwierdzić, że miałem piękny widok, byłoby nadużyciem. Znaczy, miałem. Nie na palce. No. No. <laughs> ja miałem, ja miałem. I Byłem zakończony tak, widokiem. Wiem, Jedynym minusem było bliskość Wola. i roboty o 12 w nocy. To tam, gdzie Nic ja mieszkałem, jest. minusem było, blisko, było bliskość straży pożarnej. O to ja doskonale tak. Bo na 516 generalnie niewiele słychać, tam dźwięku dużo nie dochodzi, ale jak straż rusza, o! A tam ja się przyzwyczaiłem do tej straży. Wreszcie w pewnym czasie też, ale jak pierwszy raz tam o trzeciej w nocy wyjeżdżali na akcję, to myślałem, że nalot jest trzecia wojna Zresztą światowa i trzeba uciekać. wytrwali słuchacze naszego podcastu, na pewno znają dźwięk tej straży. Tak. Ja, ja, ja nie zapomnę, jak kiedyś nocowałem u was w mieszkaniu na Marszałkowskiej i, i pierwszy raz i, i obudził mnie o piątej tramwaj. rano tramwaj. Dla słuchaczy, to u was oznacza mieszkanie redaktora Magdziarza i redaktora Zawady. Tak, tak. tak, tak. Piąta, tak, 17. Tak. Pierwszy tramwaj. On tak elegancko hamował yy, na przystanku pod naszymi oknami. Tak, tak, tak. I hamujący... Zerwałem się na równe nogi i wtedy pamiętam, redaktor Zawada tylko otworzył swoje, swoje zmęczone oko i powiedział przyzwyczaiłbyś się <śmiech> i dalej. To kiedyś tam myślałem, że to nie, bo kiedyś komuś innemu ktoś się tak zerwał, yy, to chyba nie redaktor Zawada, tylko nasz trzeci współkompan, niejaki Rumun otworzył jedno oko i powiedział: <laughs> 5.17. 17. to brzmi jak tytuł awangardowego utworu muzyki poważnej z lat 60. i 70., 5.17. Słuchajcie, czy w związku z nieobecnością redaktora Zawady powiemy Właśnie coś kto, o nadchodzących kto powie... Grand Derby? Kto, kto, kto ponarzeka na Murinio coś? Albo chociaż go. Wyzywa, ja mogę narzekać. Ja mogę, to ja ponarzekam nie do końca na Murinio. No, ja... Ale jest powód jakiś do narzekania ostatnio na Murinio? Nie, ja, ja, ja mam powód do ja mam... narzekania na to, że mi się nie chce granderby oglądać w tej chwili. Mi też nie bardzo, szczerze powiem. Nawet nie wiem, czy narzekanie na Murinio, czy w ogóle na całą otoczkę, która się zrobiła. Jest to kolejny przykład tego, że jeżeli coś zbyje, dzieje się zbyt często, powszednieje. Powszednieje, tak. Powszednieje Zwłaszcza, powszednieje. że wynik tego jest. Nie. Zazwyczaj taki sam. No zobaczymy, bo to. No zobaczymy, oczywiście. Przed że Poprzednim tak, no. mówiliśmy, że do końca nie jesteśmy pewni, jaki będzie wynik. Okazało się, że był taki jak wcześniej. Natomiast Barcelona po raz pierwszy od Bodajże Wiosny straciła dwie bramki na swoim stadionie. No i męczyła się tak naprawdę. I męczy znaczy, Ja bym tutaj mimo wszystko oddał Betisowi to, co Betisowskie w tym meczu. A Cywili to, co cywilskie. <laughs> Bo oni po prostu zagrali bardzo dobry mecz. Co no, dlatego momencie, Barcelona kiedy... się męczyła. No, tak. kiedy... no ale mogło być tak, że Barcelona grałaby tak beznadziejnie, że męczyłaby się ze skołem, no tak, tak. który by grał słabo. Natomiast tu nie można... To Tak jak ja męczy się powiedzieć. sam ze sobą. Ja mam zawsze jednego przeciwnika więcej. Ale ja chciałbym zaprotestować przeciwko takiej tendencji, która pojawiła się w internecie, którą niestety redaktor Zawada również prezentuje. Jak wróci... W następnym odcinku podcastu to, to, jest, to jest właśnie ta kontrowersyjna rzecz, którą mieliśmy powiedzieć. Mianowicie chciałbym zaprotestować przed taką, jakby to powiedzieć, nieobiektywnością spojrzenia. No, delikatnie A, powiedziane. Ja zaraz by się obronił, że to jednak subiektywny podcast. Polegającą na tym, że kiedy sędziowie mylili się na niekorzyść realu, to w tym momencie no przecież to jest normalne, że sędzia może się mylić, w momencie kiedy faktycznie mylą się na niekorzyść Barcelony, bo w tym wczorajszym lub też na korzyść Realu, bo tak, lub na korzyść Realu, to ma jedno wychodzić w, w tym momencie robi się z tego no <głosy> no nie wiem, przesłuchacze, no nie wszyscy słuchacze pewnie ten mają znaczy, okazję, ja chciałbym czytać. ja chciałbym tak. Znaczy nie, bo to jest generalnie szerszy problem. Znaczy, znaczy, czy, tak, no, przy, zrob... przy, przyjmujemy... znaczy, bo ja, ja, ja no. z, w ogóle zrobiłem się... Chciałbym apelować do kibiców wszelkich możliwych zespołów, żeby unikali teorii spiskowych, mówiąc krótko. O, może być. I to tak zdrowiej wychodzi. Załóżmy nawet, no, możemy potem uznać, że jesteśmy naiwniakami, ale żyć nam będzie lepiej i łatwiej. Załóżmy, że sędziowie mylą się, bo się pomylili, poza tymi drobnymi wypadkami, <śmiech> kiedy zostali kupieni. <śmiech> <śmiech> Nie no oczywiście, no, generalnie rzecz biorąc, wychodząc z takiego założenia, że wszystkie, wszystkie mecze i wszystkie no ligi słyszę... są po prostu sprzedane, to po prostu nie warto oglądać tych spotkań, no bo, no bo jak, to, tak, to emocjonowanie to się nie ma trwać. Jak więc, słyszę, że we wczorajszym meczu, że wczorajszym meczu sędzia bardzo pracował nad tym, żeby Barcelona tego meczu nie wygrała, no to sorry, no oczywiście był ewidentny karny, tylko że sędzia miał naprawdę prawo tego karnego nie zauważyć. No ale to prawda jest taka, że, że, że w co drugim meczu jest taki tak. ewidentny karny niepodyktowany no, przez no, jakiegoś no. arbitra. No, ni niestety jest tak, że y, pomyłka sędziowska jest wpisana w mecz. Taka jest prawda. I nawet wprowadzenie kolejnego arbitra nie powoduje jeszcze wyeliminowania wszystkich błędów. No, można no. pewnie to powtórki, telewizja. Oczywiście, wszystko, można to zrobić to można naturalnie. To te... ale, ale to nigdy nie będzie 100%. Nigdy, ni A... Tak, nigdy nie będzie 100% pewności. Znaczy, ja ja, pa ja pamiętam taką historię, którą kiedyś nie wiem, 10-15 lat temu zrobił dziennikarz, nie pamiętam niestety jaki, który po zakończeniu sezonu poszedł do każdego trenera, prezesa klubu polskiego, po zakończeniu rozgrywek Ekstraklasy, wtedy pewnie jeszcze pierwszej ligi, i właśnie zapytał się, jakie są jego odczucia, jeśli chodzi o osędziowanie. I każdy, każdy trener, każdy prezes czuł się pokrzywdzony po całym sezonie. Że sędziowie gwizdali przeciwko niemu, tu mu nie dali karnemu. Był ten sezon, kiedy było ustawionych 20, a tam jeden Nawet Ale to nawet nieważne, bo jeśli ktoś jest pokrzywdzony, to ktoś na tym wygnany, korzysta, ta. no tak? Więc nie może być 16 zespołów pokrzywdzonych w, w przekroju całego sezonu. I nawet Mistrz Polski był pokrzywdzony? No tak, to no wszyscy byli pokrzywdzeni, bo mówię, no bo tu nie dali mi karnego, tu mi wyrzucili zawodnika, tutaj ktoś mi strzelił gola ze spalonego, czyli są pokrzywdzeni. Oczywiście nikt nie pamięta o tym, że w innym meczu to my dostaliśmy gola ze spalonego i ktoś tam go nie zauważył, czy przeciwko, czy nam ktoś projektował karty którego nie było, tak? Więc jakby dużo łatwiej się pamięta błędy przeciwko, dużo niektórych się kibicuje, niż te w drugą stronę. No i, i, I tak się można przekrzykiwać. No, to jest ja, ja, ja pamiętam ta dyskusja jakieś... o, o niczym. No. Te wszystkie błędy sędziowskie, o które mówią, to nie jest, to nie jest kwestia tego, że, że one wypaczają wyniki spotkań, czy, czy tego typu rzeczy. Oczywiście zdarzają się takie historie, tak jak w przypadku Francji i Irlandii kiedy Dierio y, y, strzelił bramkę ręką. No, ale, I to są, ale to, to też, to to takie... też nie, był, nie był jakby zamierzony błąd, czy, czy jakieś celowe działanie sędziego. On po prostu tego nie widział. i, i jakby... No to się po prostu może zdarzyć, więc z tą oceną po prostu tego typu i jakąś taką właśnie spiskową teorią dziejów, która się pojawia tylko i wyłącznie wtedy, kiedy, kiedy drużynie idzie gorzej, kiedy drużyna musi się mocno namęczyć nad ewentualnym zwycięstwem albo remisuje i pojawia się jakaś taka kontrowersyjna decyzja. Bo jak wygrywa drużyna 3-0 i się pojawia takie kontrowersyjne, to, to ona oczywiście jest w czasie spotkania, a potem już dziś znika. Już nikt nie pamięta tak, o ja, tej decyzji. Sądzi, ja tym bardziej mam yy, żal do kibiców Barcelony, może tak powiem ogólnie, <grych> że z jednej strony słyszę o tym, że jakby są oni, ci kibice są wielcy podziwu dla Guardioli, dla Messiego, Jakby podziwiają ich za to, że oni sami nigdy się nie wywyższają ponad Real, że o oni to. sami nie... Z ustę, tak, teraz słyszeliśmy to wielokrotnie. Nie, nie, nie, dokładnie. Nie, że, że Cristiano Ronaldo mówi, że pierwszy, najlepszych trzech piłkarzy na świecie to ja, ja i ja. Natomiast Messi nigdy tego nie powiedział i jakby cały czas gdzieś tam... No nie, tak, nie, ostatnio wiesz, dziękował Czawiemu za to, tak, że, tak, że, tak. że po raz kolejny są razem. Podobnie, i że podobnie Guardiola jest, nigdy... Się nie pamiętam, żeby, żeby jakoś bardzo narzekał na sędziów, narzekał na Mourinho. Zawsze Guardiola mówi, że Mourinho jest świetnym trenerem i tak dalej, i tak dalej. I jakby Ale podziwiając pan... tą postawę jednocześnie Powielają osobę Mourinho. Tak, dokładnie. Wchodzą w, w pyskówkę z, jakby... typową dla Mourinho. Tak, dokładnie. Najbardziej I jakby... znienawidzonego i krytykowanego trenera z nich wszystkich. Ale no. muszę powiedzieć, że wczoraj po raz już dawno nie widziałem Messiego, który by bezsilnie machał rękami, bo miał takie momenty. Także tam coś, no wiadomo, no każdy zespół może mieć moment kryzysu. Nie, no nie, można, nie nie można zagrać, tam nie wiem, ile oni grają, 30 do ja tam... mogę prosić o przedział ochrony no. jakiejś? Tak to powiedziałem. <laughs> Właśnie no sobie, nie, przy, no właśnie na przykład. Przekalkulowałem sobie, ile mamy słuchaczy kibiców Barcelony. Tak, na tym polega nasz walczyć. eksperyment. Sprawdzamy w bolesny sposób odzew. Tak. Tak, tak. Nie, no tak, no, to, to, to jest na tym, no za, to jest, jest jakiś bunkie. Stare bardzo polski no pokryty. Zapomniał, zapomniał bawli. Bawli. bawu, jak cielęciem był. No to jest akurat tutaj do, dotyczy tego, że zapomniał. <laughs> Tak, no ale oni wchodzą w podstawę, tak, to jest bardzo częste, ale to nie, nie tylko wśród kibiców Barcelony, to jest w ogóle bardzo częste. No. No, to, to tak jest po prostu łatwiej chyba i to ale z tego Ale Swoją ta drogą, wynika, e, no. takie, taka mi taka myśl teraz przyszła do głowy, że wbrew pozorom... Tym bardziej należy to, podziwiać jeszcze, że ci przerwę Pepa Guardiola. Te kolejne, te kolejne y, Grand Derby, które będziemy mieli w środę, może się okazać bardzo istotnym Grand Derby, dlatego że, biorąc pod uwagę sytuację, jaka jest w lidze, biorąc pod uwagę to, że w tym momencie zaczynają chyba coraz mocniej grać, liczyć się czynniki psychologiczne, tak? bo teraz ten zespół tak naprawdę ma szansę tą ligę wygrać, który najmniejszą ilość razy się potknie niezależnie od, od bezpośrednich, wyników bezpośrednich spotkań między zespołami. To takie spotkanie bo ile znaczy, będzie no, Teraz doszło do sytuacji, w której, w której już tak naprawdę potknięcie się Realu z Barceloną na, na, na, na Camp Nou tak naprawdę nie ma znaczenia, znaczy nie odbiera tytułu Realowi. No, no. Real musi się po prostu potknąć w innych meczach i w tym momencie lanie jakie teoretycznie powiedzmy Real by dostał w pucharze króla, który jest niby innymi rozgrywkami może bardzo głęboko wpłynąć na to w jaki sposób ci piłkarze będą grali w lidze, no bo de facto to jest taka liga dwóch zespołów. Ktoś, ktoś, ktoś, ktoś powiedział, że, że być może będzie tak, że Real zdobędzie mistrzostwo Hiszpanii i Real będzie się szczycił tym, że będzie Mistrzostwa Hiszpanii. A kibice Barcelony będą mówić: No, tak, ale wszystkie Granderby Wygraliśmy. były do Barcelony. ty no, no. i Tak, Tak, właśnie. Tak, i to będzie, wiesz, ci będą mówili to, ci będą mówili to, a to jednak ta drużyna jest najlepsza, bo przecież oni wszystkie bezpośrednie spotkania ze sobą wygrali. Naleźć no moje mistrzostwo i tak. Czy dla będzie Ci się bardziej, koło wrót toczył dalej, i zacznie się nowy sezon i znowu będzie to samo. Dla mnie ten mecz bardziej ważny będzie z tego powodu, że czekam aż wreszcie Grand Derby, czy jak to ostatnio ktoś tam wyciągnął, że to w ogóle Grand Derby tylko w Polsce się mówi tak naprawdę. Dlaczego? E, no El Clasico jest nazywany ten mecz wszędzie, natomiast Podobno tylko w Polsce się przyjęło mówić na to grand, grand Derby di Europa, czyli tam wielkie derby Europy. Ciekawe, kto to wprowadził? E, no ja pierwsza, raz to usłyszałem z ust uwielbianego przez nas wszystkich redaktora Mateusza. A, no, no nie, no nie. nie to niemożliwe. Nie. To niemożliwe. Nie, nie. Ja, ja tutaj bardziej stawiałbym na, na, na, na redaktora Dariusza. Dariusza? Tak, tak. ale... No może, ale może, nie wiem. Ja jestem, a jakby ktoś słuchaczy miał wiedzę na ten temat, to bardzo nie, prosimy. O gdzieś tam i... nie była ostatnia dyskusja, nawet chyba częściowo się w komentarzach pod naszym podcastem, tam ta dyskusja... Tak uwagi. E, e, znaczy Może przetoczyła za dużo słowo, bo tam ze dwa, ze dwa komentarze były na ten temat, ale była, była poruszona. Ciekawe, w każdym to, razie wiecie? czekam na mecz, w którym wreszcie będzie chodziło o granie w piłkę. Jak wreszcie taki mecz, bo te Granderby nie będę oglądał, to od razu mówię, nie, jakoś mi się nie chce. Natomiast jeśli przeczytam, że rzeczywiście chodziło o granie w piłkę, a nie o tysiąc innych rzeczy, to może obejrzę następne. Nie, bo, to, bo to, to jest tak, że <śmiech> dopóki te, te Grand odbywały się rzeczywiście dwa razy w sezonie i czasem w Lidze Mistrzów i, i, i to już zazwyczaj Wiesz, to? w późniejszej tej... No to, mhm. no, to, no, to, no, to, no to wtedy rzeczywiście ten cały szum i to wszystko to było, miało, miało uzasadnienie. W momencie, w którym teraz dochodzi do tych grandery regularnie I, i ten szum jest cały czas taki sam. Tak naprawdę nie zmienia się nic w tym szumie. To znaczy jedni krzyczą to, drudzy krzyczą to, jedni robią to, drudzy robią to samo, co, co robili poprzednim razem i tak naprawdę to powoduje, że nie to tak naprawdę to najbardziej spowszedniało mecze po razie ale reale, znaczy najgorsza, jest, najgorsza jest otoczka, która przestaje być otoczką sportową. To jest nie raz, a dwa, wiem. że jest cały czas taka sama. Znaczy, ale że gdyby jedna strona i druga strona cały czas mówią Mówi dokładnie to samo, to, samo. Tak. to, że, no to są... że następne grenady nic nie zmieniają. No tak, ale gdyby w międzyczasie te wszystkie mecze były wielkimi widowiskami piłkarskimi, gdzie nie wiem, byłyby to wyrównane mecze chociażby, w których by się coś działo, które miałyby jakąś historię w których nie, piłkarze nie prowaliby sobie łamać nóg, a w trenerzy nie podali palców palczy do oka. Dużo ważniejsze od tego, kto kogo kopnął, byłyby to, w, jak, w jakie piękne bramki zostały mhm. strzelone. Tak? Albo w jaki no. sposób zespoły tak fajnie taktycznie się ustawiały. Oba. No i no to powiem, pod, że pod, że pod tym względem, po uwaga, grane. będę się podlizywał, to jest teraz przez chwilę. Rzeczywiście i pod tym względem na pewno atmosferę psuje no, nasz lubieniec jakby. To. Powinniśmy taką kukiełkę tu postawić, żeby nas było łatwiej. Nie no, ulubieniec psuje, ale to, to jak, mówiłem, jak mówiłem... Nie no, bo to wtoryczko... jest jego zasługa, tak. To no tak, to nawet... nam nie, nie no, się dostanie. <laughs> nie, nie, no to... Następny podcast, taka to było... nagra sam. <laughs> to było... To było, to było taki. Epi... Miał monolog. Mia Miałem taką krótką wymianę zdań w komentarzach z redaktorem Zawadą pod chyba pod, poprzednim podcastem właśnie na temat tego, kiedy mówiłem, że tak naprawdę to nie jest kwestia tego, że Murinio jest tego przyczynkiem, że to wygląda tak, a nie inaczej. Kwestia jest kibiców i dziennikarzy Którzy wykorzystują i tak naprawdę koncentrują się na tym, co Mourinho powiedział. To, co Mourinho nakręca, to jest to, że się o nim mówi. No, no oczywiście. Gdyby się o nim nie mówiło, gdyby się nie reagowało na jego durne wypowiedzi. No, to jest, trudno, trudno, trudno nie trudno mówić na trudno nie mówić trenera. No, to jest, o to, trenerze jednego, tak. mimo wszystko, z największych klubów w Europie. No w tym, tak, tak, tak, oczywiście, jest... że tak, oczywiście, że można mówić. Tylko widzisz, na przykład, już nie mówi się tyle. I tak jak, jak się zawsze śmiałem z redaktora Zawady, że. 10 razy więcej mówi o tym, co powiedział Mourinho, niż o tym, co powiedział Guardiola. prostu o tym przede przede temat, bo... jak grała bo... Barcelona no no i Real. Właśnie, a, a patrząc na to, jak gra Barcelona i Real i jakie są wyniki Grand Derby, powinno się zdecydowanie więcej mówić o Guardioli niż o Mourinho. No i w ogóle przede wszystkim powinno się więcej mówić o piłce nożnej i o samym O tym to już nie wspomnę. A, nie a tutaj o... te proporcje są zachwiane i to również wśród kibiców Barcelony. Znaczy... Murinio gada swoje i odzyskuje swoje ze względu na to, że wszyscy reagują na to, co on mówi. Nawet na największe bzdury i na największe głupoty. No. No, dyskusja stare... z głupotą nie ma sensu, więc. No. Mówię stare przysłowie: nie, nie dyskutuj z głupim, bo najpierw sprowadzi do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem. Tak jest. <śmiech> <śmiech> <śmiech> Bardzo dobre. Tak, i to jest tego doskonały przykład. No, Mourinho jest cały czas zwycięski dzięki temu, bo się cały czas o nim mówi, jest szum w mediach. Ja mam kilka wiadomości, zejdźmy już z tego tematu z wiadomości świata. agencyjne. Wiadomości tak agencyjne. Było, tak. Tak, wiadomość pierwsza. Uwaga, Rivaldo podpisał kontrakt z angolskim, tak. klubem. Hmm. Nie nie, angolskim, angolskim tak. klubem. Nie angielskim. Angolskim. Angolskim klubem. Nagrał w Angolii. Kabuskorpem. Kabuskorp. Tak wiadomość się nie Masz tak bardzo potrzebny. <ślażdżą> <ten klub> nazywa. Obawiam się, że nie zapamiętam. Wiadomość agencyjna numer dwa. Zapytaj mnie o nazwę tego zespołu w następnym podcaście. A już ten raz <ślażdżą> Kabun Sport? Tak. Zawodnik. Mario Balotelli, znany nam skądinąd z tak, wielu przyczyn, postanowił zostać DJ-em. No, ale to wiesz, to są takie. Jego coraz bardziej lubię. <głos> tak, za jego nieskrępowaną głupotę. Tak, on tak. przynajmniej nie udaje. No nie, właśnie, prawda? To... Nie, nie robisz jest siebie Bóg wie kogo? Jest tak, samą, tak, tak. Jest głupi. Nie kryje się jest, z tym? Tak, tak. Jest, ale on jest. jest głupi w bardzo uroczy sposób. Bo nie jest głupi taki, że później. No, jakbyś kogoś... Ciebie wrzucał lotkami, to nie bym nie ja mówił, że jest taki. To było dawno. To było dawno. Od tego czasu podobno jeżdżąc z kabrioletem po mieście w przebraniu za świętego Mikołaja, rozdawał pieniądze przechodniom. A to jest świetny pomysł. No, to jest piękny pomysł. Nie, to, z tego co wiem, on tam jakąś akademię piłkarską założył, no. już nie pamiętam, gdzie, na którą kupę kasy. Ja myślę, że przelewa, jeszcze, więc... jeszcze, jeszcze bardziej chwalą ten pomysł ci, którzy zostali obdarowani. No, dokładnie. No. Podoba mi się go. Wiesz, Kon no, ale konsekwencja, co prawda, nie jest to zbyt oryginalny pomysł, ale podoba mi się jego konsekwencja w niecieszeniu się z bramek. <laughs> znaczy, to, wszystko, to wszystko jeszcze w ogóle nabiera jakiegoś takiego smaku, może smaku to nie, ale jakiejś takiej pikanterii, w całej, całej, jeżeli chodzi o całą postać Balotellego, że on cały czas świetnie gra. No tak, dokładnie. Że to te wszystkie jego wygłupy to wszystko jest, jest tak, a mimo wszystko wychodzi na boisko i, i dalej jest niesłychanie groźnym napastnikiem i gra znakomicie. No. No, no, to jest polega, To, jest, to jest. polega, że Mourinho dlatego się o nim mówi, bo poza tym, że pyskuje, to ma jakieś wyniki. Balotelli może być głupi, ale gra dobrze w piłkę. Jak ktoś jest głupi, Nie wiem, jeszcze jest do taki tego a ja chyba zostaje fanem Balotelli. <laughs> No przestać no gdyby... z tymi lotkami, zgadzam się. No wiesz, ale to, żeby żeby w ogóle ktokolwiek usłyszał o tych jego wyczynach, to musiał najpierw coś zrobić, na przykład tak. dobrze grać piłkę. Tak. Bo na przykład gdybym ja dzisiaj zaczął rzucać lotkami. Albo gdybyś w, w sobie spalił łazienkę, Gawła, to by poza... jeszcze może by ktoś usłyszał. Jakbyś rzucał, to, to się pokazuje, To by było jakaś szansa. Ale jakbyś był na przykład po prostu y, anonimowym mieszkańcem Woli i, I, spalił, i spalił sobie powiedzmy łazienkę, to najwyżej straż pożarna by się ta. o tym dowiedział. Ewentualnie no, a propos pode mną byś ostatnio spalił. No, no, jakiś no. anonimowy balotel. No. Najwyżej przeczytalibyśmy w którejś z lokalnych gaz, że tam piły, na siódmy wypad z trzeciego. Tak. <laughs> Jakiś taki krótki, krótki zwiastun, tak? Podczas libackiej alkoholowej, tak? Kolejna wiadomość agencyjna. Sowiecki sport, Prakazaki. gazeta, taka. Donosi, że Franciszek Smuda podobno marzy o pracy w Rosji w Spartaku, Spartaku Moskwa. Mosko, tak, tak, tak. podobno powiedział, że jest kibicem Spartaka od dziecka. Biorąc pod uwagę jego pomyłki, takie mentalne, typu, że zagranicz z, z w ja Jestem tak. gotów to uwierzyć. 70 lat skończył Muhammad Ali. No, piękny wiek. Piękny wiek. Jak no. na boksera. Tak. No, szczególnie, że na przykład jakiś Joe Frazier już zakończył swój żywot, a to wydawało się, że Muhammad Ali w mhm. gorszym, w gorszym ja, trochę kondycji No tak, w tylko, że Frazier zakończył bodajże, ja ja dobrze pamiętam, bo miał raka. No tak, no ale jest... jeszcze powiedzmy 10-15 lat temu wyglądało, że to Muhammad Ali to trochę to szybciej, szybciej tak. No tak, no, to prawda. E, tak jesteśmy przy tematach szpitalnych, Kubica opuścił szpital. Znaczy, jak się dowiedziałem, że on znowu złamał nogę, to tak jakoś mi ręce opadły, bo to, to nie, nie, pecha nie, nie, chłopak, nie no. Bardzo, jest... bardzo dobrze bardzo słyszałem, czy znaczy widziałem komentarz na którymś też chyba z portali w komentarzu, któryś internauta, ten słynny internauta, pani Hanny napisał, Robert nie łam się. <laughs> o tak. bardzo dobry. Nie, najgorsze w tym wszystkim jest to, że przeczytałem potem, nie wiem na ile to jest prawdziwe, ale przeczytałem komentarz, jakoby Ferrari twierdziło, że Kubica nigdy nie był przymierzany do tego zespołu. Co o czym się wiele trąbiło, że Kubica jest przymierzany do tego zespołu i tylko czekają bo po prostu i jak najbardziej Ferrari chce zainwestować w Kubicę. No zresztą mówiło się tak wielokrotnie, ponieważ Kubica jest bardzo popularny we Włoszech, on tam mieszka. I, i, i przez Włochów jest traktowany trochę jak Włoch. Jak a, a Tak, jak swój, a, a drużynie Ferrari brakuje kogoś takiego. Brakuje im włoskiego kierowcy albo kogoś takiego, który będzie traktowany jak swój. Więc tutaj ani Schumacher nie miał na to szansy wcześniej. Znaczy Schumacher, no to może przez sukcesy. No dobrze, no, ale, ale nie ale rozumiem, masa... dokąd zmierza tok myślenia. Pani no, chodzi mi o... sam sobie przeczy. Nie no, chodzi mi, chodzi mi o to, że właśnie okazało się, że dużo się mówiło ostatnio o tym, uh -huh. że Ferrari chce zainwestować w Kubice, że, że chce Kubicę do Ferrari ściągnąć. Tylko Ferrari o tym nie wiedział, tak? I zaraz, ale to się, widzisz, i wiadomość ukazała się zaraz po tym, jak Kubica złamał tą kostkę nieszczęsną, że w Ferrari... Się czy, nie, no podobno kostka to jednak była nie Jedna kostka? Tak, tak, tak, że to nie była tam niepiszczek. No ktoś tam kto zapisał, zamany... że to w tym samym miejscu, co sobie kiedyś złamał. Nie, takie by się dało, mało prawdopodobne, hmm. bo kość rzadko się łamie w tym samym miejscu. Bo ja miałem dwukrotnie złamany obojczyk. A w tym Na samym przykład. miejscu? Tak. Bo Ale teraz wzrost, już już podobno wzrost złamać. jest dużo, dużo mocniejszy tak. niż kości no, Jeżeli coś się łamie, to raczej po obok. Tym, po, tym, po tym drugim już się nie da złamać. Nie da się? Nie, jest. dwa razy grubszy, tak, <laughs> jest już, jest już, jest już, tak, nie do złamania. Ale chodziło o to, że, że nie, nie, on tam złamał kostkę. Okazało się, że on tam złamał kostkę, nie piszczy, nie w tym samym miejscu, tylko... Nie, to mnie to jeszcze w tej informacji, pamiętam, zdziwiło strasznie to, że, że w Polsce wtedy... To był, to był jeszcze ten dzień, zanim w ogóle widzieliśmy śnieg w tym roku, czy tej zimy w ogóle, bo ja jeszcze śnieg zobaczyłem dwa dni temu pierwszy raz, a we Włoszech się dało pośliznąć na lodzie No, no, proszę, Może był gdzieś w górach na, na wypoczynku, Świat się zmienia, anomalii jeden. No, no tak, zimowy. tak. A na koniec nie to, nie wiem, czy do końca jest wiadomość agencyjna, chciałem wam pokazać, jak wygląda bokserka Karolina Owczarz, nie wiem, czy... A to ja wiem, ona już chyba trochę była bokserką nawet. Z taką... Tam... Tak, tak, tak, tak. No wiesz, jak się tak wygląda i chcą ci dawać pieniądze za to, że tylko wyglądasz, to lepiej niż brać pieniądze za to, że ktoś cię po ryju leje. i uleje. <grym> tak. ci. I i potem, masz, I potem masz. I potem masz. Potem twarz już się nie masz nos, bardzo, nie wiem, diabłowodarczyka tak, albo kogoś innego. Tak. Pani Karolina ma, że tak to ujmę, mało bokserską twarz. No i może właśnie postanowiła przy tym pozostać. Dlatego, I, znaczy, I czujmy jej w tym. Tak. Znaczy to nie jest taka chyba decyzja jeszcze ostateczna, ale tak gdzieś słyszałem, że, że, że rozważa możliwość, że jednak ym, są prostsze metody. Chociaż zarzekała się, że boks jest wielką miłością i że to jest bardzo trudna decyzja. A wiele pojedynków stoczyła? No aż tak nie śledziłem. Nie, kariery. kariery. No, ale skoro jest, no ale na pewno trenowała dość długo boks. Więc parę razy, że tak powiem, Musiała gdzieś tam gdzieś na nos, nos rękawicę przyjęła, na pewno. Może, może, może pójdzie za. za nie. Chociaż Dorotą Relik, tak? E, chyba nie dorotą. Nie dorotą, no właśnie. Ja myślę, nie, nie że nie gdyby pamiętam. pokazać jej zdjęcie ludziom, którzy by jej nie znali, i zapytać się, jaką dyscyplinę sportu uprawia. Jestem przekonany, że nikt by nie powiedział, że jest. Boksera. No wiesz, ale była też taka, pamiętam. E zawodniczka, która... Jak ma Jak na imię Ryli? Agnieszka. Agnieszka Ryli. Też wygląda nie najgorzej. Mimo, że ona stoczyła wiele walk w swoim życiu. No, i znaczy dobrze wygląda, wygląda pod warunkiem, że nie jest około ósmej rundy swojej walki. Wtedy wyglądała. Właśnie nie najlepiej. Po <laughs> tak. A ja, córka Muhamada Alego też nie wygląda najgorzej. No, no, no, tak była tak ta, przyszła, ta słynna e, e, pani, która w ogóle w tych, w tych walkach w klatce się udzielała i też prezentowała się całkiem, całkiem. Ale też po tym, jak tam parę razy jej obili, buzię odpuściła sobie. No tak, no bo to jednak cenniejszy ten wyjazd. Zwłaszcza, jeżeli uda się zdobyć trochę popularności, to można to przy, zostać potem właśnie... Samończ tak, Agnieszka Relik. Przegląda zdjęcia. Przegląda, jak Agnieszka karylik można zostać potem jakąś dziennikarką, nie wiem, TVN-u czy czegoś. Albo posłanką, jak Dorota Guzowska, o. Chyba, nie, chyba też, też nie Dorota. Nie dorota? i A, faktycznie, Iwana Guzaska. No. Ale ona wygląda gorzej, tak, po niej. Ciekawe, wiem, czy Ale wiedzieć To nie jest podejrzanie gorzej. tą Dorotą. Nie wiem, nie mam pojęcia, co chodzi. Się Pewnie chodziło o Dorotę a Idzi. O, o się trafiłem na jakimś sportsmenę. Szanga ma na imię Dorota. Tak. Zuza? <laughs> Kto masz na imię? Dorota. Dobrze panowie redaktorzy, myślę, że powoli e, nadchodzi czas. Nie wyszedł nam krótki podcast. Nie wyszedł Nie, Nie. Godzina krótki 40. Podcast. No taki normalny wyszedł. Wytknie się wytnie się wszystkie nawiązania do redaktora za wady z podcastu. Do Jak to? to będzie, to to będzie jakieś 25 minut. <laughs> Ja, ja, ja się boję przyjść następny podcast. No <głos》>. może będzie coś do powiedzenia. No nie powiedzieliśmy jeszcze o. o, o bo tutaj Xaviera się domagała wypowiedzi na temat, A... dlaczego polscy kibice tak nienawidzą Gregora Schillencauera. No, no, dlaczego nie? Może nie dlatego, nie że ma podoba. trudne nazwisko, nawet tym mówię. Nie, nie bo, to, bo to się zrobiło rzeczywiście tak i, i ja też nawet pisałem no w komentarzach... Hanawalda też nie mówili. lubili, no, bo wygrywał z Małysza. A, no, Hanawalda też nie lubili, dlatego, że tam redaktor... był Niemcem. E, nie, nie, redaktor... Sz, Sz, Szmita lubili. Redaktor, jakże się nazywał? Był taki redaktor, który obok Szaranowicza najczęściej komentował swego czasu skoki Adama Małysza. No, był. Nie znaczy on, jest chyba nawet. Nie on, I on potem zniknął na jakiś czas, to właśnie on rozpętał burzę, jeżeli chodzi o Hanawalda. To on zaczął go nazywać pyszałkiem i w ogóle niesympatycznym człowiekiem i generalnie rzecz biorąc napędzał całą historię przeciwko Hanawaldowi, co dzięki czemu protestował, przeciw czemu protestował również i Małysz i tam była cała ta historia. Później i potem ten redaktor no nie pamiętam, jak się teraz nazywa. No, no dobrze, to... No, czasami no, tam, tam. razem komentowali. Tak, tak, tak, tak. tak. Rekordem, czasami tak. Włodzimierzem. A ze Schillencauerem to jest historia taka, że <śmiech> ostatnio wokół skoku zrobiła się nie najlepsza atmosfera, zwłaszcza po turnieju czterech skoczni i to też nie wynikająca tylko z polskiej reprezentacji, bo ta akurat protestowała najmniej. Ja się powiem, tam protestowały inne reprezentacje. No tak, Chodziło tak. o faworyzowanie, tak? puszczanie tak. przy wietrze, nie puszczanie. Albo tak, tak, tak odwoływanie serii i tak dalej. I tak, dalej. tak, I tak, tak samo tak. teraz była historia z kombinezonem Schillensowera, że żaden inny zawodnik, wszyscy wszyscy tak twierdzą, że żaden inny zawodnik był po prostu nie został dopuszczony do skoku z takim kombinezonem. Że to po prostu nie wpuściliby go na belkę. A jego jednak wpuścili i czy to już też nie no, jest przegięcie? No ale No tak, tak, tak. No, ale wiesz, chodziło o to, czy to już nie jest po prostu przegięcie w tą stronę, bo to chodziło ewidentnie o to, wiadomo, że on zostanie zeskwalifikowany. W momencie, w którym wie, widać, że kombinezon wygląda w ten sposób i on nie powinien mm -hmm. z nim wystartować, a jednak z nim startuje. No to ewidentnie zrobili to dlatego, żeby schillen wystartował. Chodziło pewnie o media. gdyby schillen jednak oddał skok, jednak oddał dobry skok, no, potem zostanie zdyskwalifikowany bo kombinezon, tak, no ale oddał skoki, kibice jednak będą, tak, ślili, ślili, skoczył tam 130 ileś tam metrów i jest, jest dalej noszony na rękach. Tylko czy to o to chodzi w tym sporcie. Znaczy w sporcie no każdym chodzi o zarabianie pieniędzy. Wiadomo, ale to się psuje. Co, Czasami patrząc o tym, co oni tam gmerają przy tych skokach, to zastanawiam się, co. No chodzi o zarabianie pieniędzy, no, ale, w w tym wiadomo, momencie, ale w tym momencie to zaczyna przybierać takie formy, które no, dawniej nie były. Może, może miało to miejsce, ale nie było aż tak wyraźne. Tutaj, tutaj turniej Albo może być. Skocz... Małysza, i teraz my padamy ofiarą tego, że jak naszemu dają to dobrze, a jak, a jak innym to źle. Mo mo możliwe, że tak. Możliwe, że tak. No, nie wiem. No, Wiecie, no wiadomo, że powiedzieć, każda, no, każda dyscyplina... Nie, nie, było, nie było tylu protestów jednak po wygrywaniu Małysza, jak, no jest, było, jak, jak, jest, jak jest w ostatnim czasie. Wiadomo, to był głównie reprezentacji Austrii. No. Wiadomo, że każda dyscyplina, żeby jakby mieć swoje miejsce i zyskiwać na popularności, potrzebuje idola, tak kogoś, kto to ciągnie tę dyscyplinę i taki, taki człowiek jest dobry, bo, bo, bo o nim słychać, o nim się mówi, mu ludzie kibicują, no, ale, bez, tak ale, bez, przesady, sportu, tak, ale no. bez przesady, żeby na siłę go wypychać na, na podium. No. Czy znaczy ja jest uważam, dobry, to niech wygrywa. Tak. A, a... Ja uważam, że mimo wszystko naj, najlepszym, najlepszym, e, najlepszą lokomotywą napędzającą całą historię związaną z jakimś sportem, to jest jednak mimo wszystko rywalizacja że dominacja jednego człowieka tak naprawdę, czy dominacja jednego sportowca, czy drużyny, tak naprawdę odgania trochę po prostu ludzi od sportu. Ja poza, poza, poza, no, po, poza, poza, poza może może kibicami, czy z danego kraju i tak dalej, mhm. i tak dalej. Generalnie rzecz biorąc jednak rywalizacja i, i współzawodnictwo takie na równym poziomie zdecydowanie bardziej to napędza i mam wrażenie, że to by było rozwiązanie lepsze. No tutaj, tutaj jest przykład nie, ale tego, wykreowanie że... jakby rozpoznawalnych twarzy ale dla dyscypliny tak, tak. jest, no, jest, jest, jest, jest potrzebne. Niech, jest, oni, w, niech oni nie walczą, niech czasem przegrają, czasem wygrają, ale no, gdzieś najpierw trzeba je wykrować. czyli ktoś tam te te swoje parę, nie wiem, biegów, skoków, tutaj myślę, musi wygrać. Tutaj myślę, że to jest to, to, ten, ten sam problem, który mamy trochę też na przykład w piłce nożnej i w kilku innych jeszcze dyscyplinach, że y, ludzie zarządzający sportem skokami narciarskimi od wielu, wielu, wielu lat są ci sami. Tam nie ma żadnej wymienności. Cały czas od lat jest Walter Hofer, odkąd od, od, no, od, można powiedzieć, że odkąd się pamięta jest Walter tak, Hofer. Walter Hofer no. był zawsze i on się w ogóle nie starzeje. Tak, stanem tak, stanem. Tak, wygląda tak. Wygląda tak samo. samo, tak, tak, tak, no. No. Wygląda tak samo. Może ich jest kilku, podmieniały ich. <laughs> dawno temu skończył karierę i już decyduje o tamtych rzeczach i generalnie te osoby odpowiedzialne no, za, ten, pamięta, za ten... Tak, tak no, uh. i, i, I bardzo wiele bardzo wiele osób związanych właśnie ze skokami Narciarskimi, zostają na tych samych pozycjach. Podobnie jest w fif podobnie jest w uef to podobnie, są takie, nie. także tak. W pzpn że jak już ktoś zostanie prezesem to niemalże dożywotni. Jak dawniej w starej, dobrej matrioszce partii. No. tak. No to jest taki system i ja myślę, że on jednak przy tego typu rozwiązaniach jest łatwo o patologię. No, mimo wszystko. I tutaj ten smur, który się taki zrobił wokół skoku w tym sezonie jest, no, nie ciemu, jest największy. No jest największy nie wiem odkąd. czemu przypomina mi się film Miś. A... I słynna szafa prezesa A czytali panowie Cyberiadę? Tak, Kali panowie. A pamiętają panowie? Dawno no, temu. To jest, tak jak ja. A pamiętają panowie redaktorzy, jak bodajże, bo tutaj mogę się pomylić, bo też bardzo dawno czytałem, jak główni bohaterowie, czyli trul i Klapaucius, klapa, Klapacjusz, czy Klapaucius, Klapaucius, Przez U? u. Klapaucius, tak, Trurl i Klapaucius, i kla, A propos języka. języka <laughs> nasz też nie oszczędzał, to prawda. A takie miał proste nazwisko zbudowali taką maszynę do tworzenia poezji, takiego elek elektrycznego tak, poeta. Tak, tak, tak. I muszę powiedzieć, że momentami wyczyny Googlowego tłumacza przypominają mi. Wyczyny, tak, tak. Bo tutaj co... tłumaczył? Tak, tak, tak, tak, tak, nie tak nawiązuje do y, kolejnego postu Sabiery, tak, ta, tak, która tutaj poezję prawdziwą zamieściła. Ten to teraz na bieżąco, my tu nagrywamy, a ona, tak powiem, blogu nie, bloguje. Nie, nie, to wcześniej w tym samym, bo tutaj okazuje się, że Matti Nykanen pieśń wykonał. Zaraz sobie włączymy, jak ta pieśń brzmi. Makikotka. <laughs> ja haklintu. A, tłumacz, Fisku, a tłumacz przetłumaczył. Uwaga. To może na mikrofon. mikrofonu. <laughs> skoczek jest już tylko w klatce ptaka. W ten sposób czasem lotu życie przerwane. Przedski skoczek jest już teraz w klatce ptaka. Gdyby zbyt dużo syn Euto Jan jest rozwiązany. Objażdżą, że to jest jakaś postać z nordyckich legend. Euto Jan Narty poszedł na krzyż. Lot Rantalixi. Następna postać z nordyckich legend. Ocena Jury zmienił miesięcy. Jednym słowem tragedia. Tak, no. No. Posłuchamy, czyli, oryginału? Czyli jednak. Tak, to poczekaj, jak? to może nastawi mikrofon. No, Ale po, przecież tu tak słuchacze, słuchacze przecież tak, no, tak. wszyscy mają Słyszą, to w komentarzach tak. i sobie ja... to słuchali wcześniej niż my, podejrzewam. O, słychać. A to jest rockowy utwór. Chciałem przypomnieć, że okazało przydłoś. się, że jednak e, le, Lem Wizjoner. Tak. Matt Matni wygląda trochę jak Harrison Horror. Piękne. Ja bym powiedział, że takie. Wiem, najpierw, taki... najpierw, najpierw podejrzewałem o wpływy rosyjskie, że to jest jednak taki rosyjski. Aczkolwiek no teraz to mam wrażenie, nie, że to, nie, niemiecki, nie, niemiecki. A nie, nie, teraz mam wrażenie, nie, nie, że czeski. Nie, to jest, <laughs> bardzo, to jest bardzo rosyjskie. To jest... Nie, no tak, no to jest takie. Takie wiesz, bohaterskie. O i teraz liryczne. No. To musi być refren tutaj, ten... Ale teraz trochę Piękne, czeskie. Piękne, dobrze. Starczy, bo nam zabiorą podcast. <laughs> <laughs> prawa autorskie. Co prawda zagadywaliśmy pana Nekanena, ale, ale zawsze. Ale nie no, no widzę, że, ale widzę, że w dobrej formie. W bardzo dobrej. Kanen, Bo on już tak... Ja skasz. nie wiadomo, czy to nagranie jest jedno z ostatnich, że tak powiem jego? No, Wrożysz może nie już? Nie? Jest naj, że może nie jest najnowsze. A, w tym sensie? Nie, nie, nie, nie, nie że jest po wszystkim. Nie, nie. Tego, to nie, tego jest. nie życzę, tak. Nie, nie, tego nie życzę. Tego nie życzę. Nie, nie, no, tutaj to wygląda to... naprawdę kwitnąco, powiedziałbym. nawet. Tak. No ale wiesz, współczesne, współczesne media czynią cuda. A I medycyna, medycyna. Też czyni cuda. Słuchajcie, myślę, że powoli możemy kończyć te kulawe wydanie podcastu, bo Kulawy na jednego Jeszcze, redaktora. na jednego redaktora. Myślę, że przypomniało a propos, a propos piosenek rock, rock and rollowych, gdyż, ponieważ aktualnie y, jestem w trakcie czytania e, biografii kolegi Kiefera i Czarca. I tam w pewnym momencie on zaczął pisać o tym, jak... jak Mego kolegi z piaskownicy. Jak się zaczęło, jak zaczęli wspólnie, znaczy jak zaczęli tworzyć piosenki, no bo i na początku nagrywali jakieś tam standardy bluesowe, głównie czy bluesowe i tak dalej, ale w pewnym momencie przyszło im, że trzeba własne utwory tworzyć. No, pierwsze utwory, które stworzyli z Bigiem Jaggerem, sami wiedzieli, że są takie, no, nie najlepsze, więc opychali je innym wykonawcom. Tam mieli menadżera, rzutkiego, który dawał radę te utwory innym wykonawcom sprzedawać. No, jak ja też się... nie złe, bo zobacz, to były takie czasy, przepraszam, ci przerwę, ale jeszcze nie nagrywali własnych utworów, a już mieli menadżera. Tak. Samozwańczego zresztą. Co więcej, jeszcze nie nagrywali własnych utworów, ale a już, już nagrywali przyjeść utworów. A, tak, tak. a i, i, swoje sprzedawali utwory. Ale w razie, Richard sam wymienia to, że napisali piosenkę dla, dla, dla niejakiego y, tego, jak się nazywał ten piosenkarz drugi, Richards. Cliff Richard's. Mówię, że to jedna z niewielu piosenek, które Kliwiczas nagrał, to on zwykle lądował na pierwszym, drugim miejscu, a ta piosenka ich gdzieś tam skończyła w pięćdziesiątce. No i generalnie wszystkie tych piosenki, kto nagry, jakiś artysta nagrywał tą piosenkę, to tak zaczynał dołować od tego momentu. To podsumował tym, że to było w ogóle świetne. Mówię, już dostawali kasę, Powinni to jeszcze osłabiali konkurencję i <głos> pisaniem tych piosenek. Powinni się związać ze Zbigniewem Bońkiem. <głos> tak, tak, tak. I przejąć tutaj władzę we na, na, na pewno byłoby wesele. I no, to przecież oni są podobno autorami takiego wydarzenia, że jak sam samolot się psuł, jak lecieli i wybuchła panika, bo tam jakiś silnik przestał działać, jakieś tam takie historie, że będzie lądowanie dużo wcześniej, awaryjne, na jakimś tam lotnisku, to chłopaki krzyczeli, że chcą szklaneczkę whisky i znieśli to, a sporo pora umierać. Nie wiem ile w tym prawda, a ile mitu, no, ale podobno no, tak to było. Mitów sporo, w sporo się na pewno utworzyło. No nie, to samo, w którym oni latali po Stanach, to taki dosyć słynny był, bo tam się różne rzeczy działy. Ktoś kiedyś nakręcił film o tym, co się tam działo i nikt nigdy go nie, nie wyemitował, <śmiech> bo się nie dało. No, to no, żyli zdrowo, aż dziw, że żyją i się trzymają na nogach. No, no, nie wszyscy, to, nie wszyscy, to prawda. Przetaczali sobie różne rzeczy poza tym. No. No, współczesna medycyna i tak dalej. No właśnie mówiliśmy o tym. Ja polecam tak przy okazji książkę. No, może nie polska daj, medycyna. Się bardzo się to wa wartko czyta. czyta tak. Wartko się tak, no tak trochę... ja jakoś było ostatnio książek no. o muzykach rockowych. To tak. Ta książka jest mało o muzyce. No tak sobie o ple, plecie o różnych... No, to nazywa się życie. O, a, a. Plecie, plecie o różnych rzeczach kompletnie... Gdyby nazywało nie, się życie Nie chronologicznie i w ogóle czasami bez związku ciężko się z tym połapać, ale... Dobrze, więc... Widać, że miał dobrego redaktora. To pot... Na pewno. Potraktujmy to jako anegdotkę, panie redaktorze. Hmm, dobra. Chyba... A, a miałeś coś a, przygotowanego. Nie, nie, nie, nie, nie, ja nie. Ja wiem, że jestem lekko ten zmęczony. Przecież proponowałem, że będę drzemał na podcaście, gdyż nosiłem dzisiaj ciężkie rzeczy na barkach swoich. Znaczy znosiłeś i wnosiłeś. Znosiłem i wnosiłem. Czyli tak? znosił, żeby, żeby wnosić. Po to znosił, żeby wnosić. tak. Jakiś chyba czas przeprowadzek, bo u mnie w budynku również jest przeprowadzka. Nie mogłem dzisiaj wyjść z budynku, ponieważ było wszystko zastawione jakimiś paczkami różnymi. I trwało to dzień cały. No dokładnie. Dzisiaj miałem taką przygodę, że jedna z paczek, jeden z kartonów mi się niestety od, od spodu otworzył. A udało ci się dokonać przeprowadzki do końca? Nie, jestem w trakcie cały czas. To jest koszmar, nienawidzę przeprowadzki. Koszmar, przeprowadzek. też nienawidzę no ale trudno. za Dużo trzeba. rzeczy macie. Jak jest mało rzeczy, się łatwo przeprowadza. Nie, nie mam dużo rzeczy. Zacząłem dopiero dzisiaj przeprowadzać <śmiech> I miałem na to na razie prosieńciem temu 3 godziny. Ale y, wspomógł mnie y, y, ten... O, Boże. To powiem Święty, Święty Józef, <laughs> Święty Krzysztof, od, od, od, nie kto, kto jest od przeprowadzek. Święty Krzysztof jest od kierowców, to może jakoś taki pomógł przeprowadzać. By pomógł mnie sąsiad, który pochodzi, nie wiem z jakiego kraju, z jakiegoś azjatyckiego na pewno, sądząc po aparycji, i nie mówił po polsku. I mnie się to wszystko wysypało, bo mi się karton otworzył od spodu. I on próbował mi pomóc i cały czas gadał przy tym, nie wiem po co. Ale pomógł mi, poskładał po mi to wrzucił, później tu to do samochodu jeszcze. No chciałbym coś taki powiedzieć, nie no. przekazać. Nie, nie bardzo, się bardzo, tak, bardzo tak. Osoba, tak, tak prawie zaprzyjaźniliśmy. Może mówił, co pan robi, niech pan się tam nie przeprowadza, piętro pod mieszka Balotelli. To on jej podpalił. dlatego to mieszkanie stoi puste od pół raku. Warto, on, warto, bo Pana będzie zaraz wiele warte. On się wiele przybiera do świętego Mikołaja i rozdaje pieniądze. Tak, biorąc pod uwagę to, to, że zbliżają się Mistrzostwa Europy, to mieszkanie będzie wiele warte. No. Mieszkać nad Balotelli, no. na Mistrzostwach Europy, stary. No. Bezcenne. Żegnają się. Jak to zawada. O. Właśnie milczałem celowo. A, no, i no i reszta. I jeszcze raz gratulujemy. Niespornich redaktorów. Tak naprawdę wszyscy jesteśmy fanami Barcelony. <głos> Udało mi się. Ale komu... nie, nie ale o... przekonujący. Mnie to... wypuścił na krytykę, a na <głos> końcu Tak, Tak, tak. Się wybiela teraz. Tak. Teraz się wybiela i wtedy się jeszcze, jeszcze że... że nie wybiela to nie zbyt zbyt zbyt akurat. To śpiewanie ja, tak, <głos> Wyblał grania. <głos> <głos> Like Goal! Yes! Yes! Goal! Yes!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 Cepak trzyma flagę, w tej chwili biało-czerwoną i dalej macha tymi rączynami. Mogłeś kto mi wrzucił Szaranowicza na słuchaw? Turku kończ ten metr. Szaranowicza miałem na uszach i zgłupiałem. To prawie swą elegancką fryzurę Tadeusz z a tymczasem ty piłce serwiec Czerwiec. choć wygrywają, to jednak przegrywają. Eleganckie kobiety pięknych tutaj w toaletach, eleganckie w białe koszule. Wspaniałe krawaty, a jednak nie będzie radość. Przepraszam, słyszyku, nie przeszkadzaj. Jeśli nie teraz, to kiedy? Jeśli nie tu, to gdzie?